Jak zacząłem mówić o kwestiach tutaj, przepraszam akademickich, to przemieniała mi się historia z mojego życia osobistego. Z czasów, kiedy rozpoczynałem swoją karierę czy aktywność w tym obszarze. Pamiętam, że spotkałem osobę w swoim życiu, która kształtowała mnie od tej strony na dłuższy okres mojego jak gdyby, istnienia w tym zakresie. Musimy być ostrożni, dlatego że życie pisze różne scenariusze. <śmiech> Czasami możemy nie rozumieć tego, że spotykamy kogoś, <śmiech> kto w dużej mierze spowoduje, że nasze życie ulegnie zmianie. Oczywiście, jeżeli spotykamy wajśnawę, baktę Pana, ten wajśnawa działa zgodnie z Siddhantą, <śmiech> inspirując do życia duchowego, to takie spotkanie jest bezcenne. Ale również wyobraźcie sobie, że spotykamy wielu różnych ludzi, <śmiech> które, którzy mogą być dla nas... Tylko przystankiem w życiu, a czasami mogą być pociągiem, który nas dowiezie do stacji końcowej. Dlatego też wielbiciel, o tym mówię na swoich wykładach, <śmiech> powinien być bardzo uważny. To znaczy powinien, yy, i to jest kolejny motyw, który powtarzam na, na trzeciej naszej sesji wykładowej, szukać śladów Kryszny. Oczywiście te ślady Kryszny często, gęsto stają się widoczne dopiero po latach. I to jest coś, na co wszystkich chciałbym uczulić, że pewne sytuacje zdarzają się w życiu i trzeba umieć je właściwie odczytać. Czyli dokonać ich, jak to by powiedział socjolog, właściwego dekodowania. Nasze życie jest zakodowane, tak jak mówiłem, poprzez symbolikę, poprzez różnego rodzaju, moi drodzy, kody kulturowe, Natomiast istotą jest, yy, naszego życia jest to, żebyśmy właściwie czytali sygnały, które do nas pędą z zewnątrz. Kryszna jest zawsze obok nas. Yy, Kryszna jest zawsze naszym towarzyszem. Nawet jeżeli nie mamy tej świadomości, to on i tak jest obok nas, i tak patrzy się na nas i na nasze czynności. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że yy, pamiętam, że w swoim życiu, zapraszam, yy, spotkałem yy, mojego profesora, no bo profesor był, bo odszedł, bardzo przyzwoity człowiek, profesor Władysław Pałubiński. To było w 1986 roku, kiedy robiłem Sankirtan. Wtedy, czyli to było prawie no, 20, 31 lat temu. Wtedy ja pamiętam, jeździłem, książki. Rozprowadzaliśmy wtedy czwarte kanto Bagawata I pamiętam, że robiłem to na molo w Sopocie. I poszedł do mnie starszy pan. Znaczy wtedy dla mnie był starszy bardzo. Elegancko ubrany w kapelusz, taką laseczką. Mówi, zaczęliśmy rozmawiać bo bardzo przy, osobie, przyjemny, przyjemny to był taki przyjemny bardzo pierwszy odbiór i mówi tak, ja znam wasze książki, bo parę lat temu y, we Wrocławiu kupiłem książkę Czym są Wedy? jest taka książka, która napisał Satswarup Maharaj, która była jedną z pierwszych pozycji wydanych przez Warunę Prabhu y, przez, y, w ramach stołecz, y, Studenckiej Grupy Aktywności Weda. Ta książka jest takim, można powiedzieć, podsumowaniem naszej filozofii. Akurat profesor ją dostał. <śmiech> dostał ją, przeczytał i od tego czasu zaczęła się nasza znajomość. <śmiech> <śmiech> profesor przychodził do świątyni, miał bardzo dobry stosunek do baktów. Wielokrotnie, kiedy były jakieś problemy, zawsze stawał po naszej stronie, również jego małżonka. Zaprzyjaźniliśmy się. Wielokrotnie spotykaliśmy się z Indyadumą Maharadżem. Był taki duży program w nocie w Gdańsku, kiedy przyszło bardzo wiele osób i, i na tym osobiście podejmował profesora yy, swoim towarzystwem było specjalne miejsce, fotel gdzie mógł usiąść i spocząć dlaczego o tym mówię? dlatego, że to był szacunek dla starszej osoby i która bardzo nam się wspaniale odzajemniała i pewnego dnia, po tylu latach znajomości on przyszedł do mnie i mówi: słuchaj Ananda on nie mówił do mnie, tylko Ananda słuchaj Ananda, mam dla ciebie pewien pomysł ja mówię, no słucham bardzo chętnie, panie profesorze, zapraszam na obiad, jedliśmy na obiad. Mówi, wiesz, jesteś człowiekiem, który powinien napisać doktorat. Ja mówię, tak? Ja mówię, zaskoczony, mówię, nigdy o tym nie myślałem. On Mówi, tak, ja chciałbym, żebyś to zrobił. I chciałbym, żebyś to zrobił razem ze mną. Chciałbym, żebyś był moim uczniem. Ja mówię, dobrze, nie ma problemu, ale... Panie profesorze, ja skończyłem studia wcześniej i tak dalej. Mówię, nic się nie ma, masz, masz kwalifikacje. I pamiętam, że to było, był bardzo poważny egzamin. Ja dzień wcześniej byłem... Na Vyasa później Maharadża, więc miałem bardzo dużo czasu, żeby się przygotować do egzaminu, ale robiłem to wcześniej i zdałem go celująco. Ja zostałem przyjęty na studia doktoranckie i profesor po tej rozmowie powiedział, a teraz robisz swoje. To znaczy, że dał mi absolutnie wolną rękę. Mówi, ja, ty wiesz lepiej ode mnie, co, o czym piszesz, ja jestem tylko twoim patronem, ale tak naprawdę ja się uczę od ciebie. Dlaczego to, o, o tym mówię? No dlatego, że pamiętam jak obroniłem się, miałem mieć pierwsze zajęcia dydaktyczne. I profesor mnie zaprosił do siebie do gabinetu, mówi słuchaj, chciałem Ci coś powiedzieć. To jest ważna moja taka praktyka wieloletnia. Chciałem Ci zadać najpierw pytanie. Jak, jak zamierzasz osiągnąć sukces dydaktyczny? Czyli jak zamierzasz osiągnąć to, że ludzie, którzy przychodzą będą tego, na Twoje zajęcia, jakie by one nie były, będą z tego korzystali? Powiedziałam, panie profesorze, będę się starał najlepiej, jak potrafię. Dołożę wszelkich, jak gdyby, swoich tutaj sił, żeby ta, ta prezentacja była właściwa. On mówi, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Ja wiem, że masz umiejętności, że dasz sobie radę, ale nie możesz zapomnieć o jednej podstawowej rzeczy. To jedną podstawową rzeczą jest to, żebyś pamiętał, że musisz szanować swoich uczniów i studentów. Nawet stojąc za... Jak to się mówi katedrą, musisz patrzeć i musisz szanować tych, którzy do ciebie przychodzą. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie przychodzą do ciebie z różnych powodów. Niektórzy przychodzą po to, żeby skończyć studia i mieć papier, ale niektórzy, może z tych wszystkich, którzy przyszli, chcą się czegoś nauczyć, może chcą się z czegoś, z, od tego, z czegoś skorzystać z tego, co do nich mówisz. Pamiętaj, bo to jest bardzo ważny moment. I pamiętaj jeszcze jedną rzecz. Jeżeli myślisz, że jesteś lepszy od swoich studentów, to jesteś w grubym błędzie. Dlaczego? Ano dlatego, że ty możesz być od nich, jak on to powiedział, sobie zapisałem, na ścieżce edukacyjnej nieco dalej, ale to nie znaczy, że jesteś lepszym. To nie czyni cię lepszym, że jesteś dalej przed nim, że ich uczysz. Może czyni cię to mądrzejszym, ale lepszym na pewno nie. Dlatego też pamiętam, mówi do mnie, pamiętaj Ananda, że musisz się być, musisz być bardzo skupiony na tym, kogo uczysz. To mi przyszło do głowy, bo zaraz będziemy pewien slajd tutaj jak gdyby prezentować, i również pomyślałem sobie, że warto wam o tym powiedzieć Dlatego, że <coughs> Pałubicki powiedział mi jeszcze jedną rzecz Jeżeli ktoś wygrywa wyścig Jest pierwszy na mecie, co to oznacza? Że jest najszybszy Że wygrał w tym momencie, wygrał wyścig Ale czy jest najlepszy? Nie, w tym danym momencie jest dobry Wygrał wyścig, ale czy wygra następny? Czy będzie w stanie osiągnąć ten rezultat Do końca swojego życia? Dobrze, powiedzmy, że pokona wszystkich w ringu ale czy jak będzie miał 80 lat, to też będzie stawał w ringu i boksował? Nie. Musi oddać yy, swoją pozycję innym. I to jest bardzo ważny element kształcenia. On mówi, tak jak ja ci oddaję swoją pozycję. Ja pamiętam, to my mieliśmy bardzo bliską relację. I ja oddaję ci swoją pozycję jako twojego profesora. Teraz będziesz rzuczył w moim imieniu. Teraz będziesz rzucił w moim imieniu yy, tego, co masz do przekazania. I wyobraźcie sobie, że to był ta, była, była bardzo gęsta siatka zajęć. Te siatki zajęć ustala się na uczelniach, wiem. Już tak koło kwietnia na następny, jak to się mówi, sezon grzewczy, czyli następny semestr. Jest specjalista, który te rzeczy jak gdyby układa. I kiedy chcesz mieć zajęcia na przykład, albo przyjdzie ci pomysł, żeby zaproponować dziekanowi zajęcia na przykład we, w sierpniu, to nie ma szans. I tak było w moim przypadku. Wiecie, sobie profesor? profesor dał mi wszystkie swoje zajęcia. Wszystkie zajęcia, jakie miał w semestrze, mi, bo jesteś moim uczniem. Ja, teraz będziesz mnie reprezentował, ja ci oddaję. Ja nie potrzebuję tego. Chciałbym, żebyś ty z tego skorzystał. Dlatego to jest bardzo ważne, że nie należy y, nigdy uważać się za mistrza. Nie uważać się za osobę, która tak naprawdę y, wiedzie prym. Dlatego, że prawdziwy nauczyciel wie, że tak naprawdę uczy się od swojego ucznia. On mi powiedział tak. Pamiętaj, ty napisałeś ten tym tak naprawdę to ja się od ciebie nauczyłem. Ty powiedziałeś mi kto o tym, kim jest Kryszna. Ty powiedziałeś, kim jest mistrz i dałeś mi książki. Więc ja jestem też twoim uczniem. Więc to jest bardzo istotna relacja. Relacja symetrii w świadomości Kryszny. Chodzi o to, że należy zrozumieć, że będąc nauczycielem jesteśmy również uczniem. Jest wiele przykładów w historii. Tak jak dzisiaj będę mówił o Ramonu Dżaczari i Jadewa Prakaszy. Gdzie ta relacja uczeń-guru, czyli nauczający uczeń była bardzo płynna. Niezwykła. Nieprawdopodobna. <grych> która miała zupełnie inny charakter niż nam się wydaje. Jatawa Prakasz był y, mistrzem y, y, Ramanujy, po czym stał się jego uczniem. Ramanudża y, y, y, Maharaczy inicjował go na swojego ucznia, swojego guru. To jest cała historia, jak do tego doszło. Więc należy umieć zrozumieć, że i to jest ta lekcja, którą zawsze pamiętam, kiedy wchodzę i mam nowy przedmiot z nową grupą. Bo jak poznam się z ludźmi, to już wiadomo o co chodzi, prawda? Ale na pierwszych zajęciach trzeba, jak gdyby, przetrzeć y, odpowiednio szlak. Dlatego to jest ważne. Jeżeli chcemy się uczyć, musimy mieć również świadomość tego, że inni nas uczą. To jest postawa y, nauczyciela, że nauczy, również uczy się od swoich uczniów. Dlatego też ta relacja musi być symetryczna. Dlatego też dzisiaj y, o tym y, akurat y, chciałem Wam powiedzieć, bo przyszedł mi do głowy pewien slajd, który chciałem Wam pokazać. Mówiliśmy ostatnio o tym, że wszystko zaczyna się od. Y, Wibracji dźwiękowej. No, widzę, że mój syn lubi światło laserowe. Dobrze. W każdym bądź razie, e, kiedy przygotowałem się do wykładu tydzień temu, nie zdążyłem tego wrzucić, pomyślałem o jednej bardzo wspaniałej osobie, której już między, nie ma między nami, a która była kilkakrotnie w Polsce, która dała ogromny wkład, jeżeli chodzi o rozwój ruchu. W świadomości Krzyżnej są strony To był e, Gopi Paranada prawo. Wspaniały wielbiciel, którego ja podeszłam w latach 90 bo mój guru polecił mi się nim zająć. On nie miał wtedy możliwości, żeby się zatrzymać nigdzie. I słuchał, teraz z Wami do mnie zadzwonił, mówi, słuchaj, przyjeżdża mój brat duchowy, tłumacz sanskrytu, osoba, która napisała Sanskritando Maharadżem 11-12 kanto, daj mu schronienie na dwa miesiące. Mówi, okej, okay, nie ma problemu. I wtedy poznałem go jako wspaniałą osobę, wielkiego intelektualistę. I później drugi raz spotkaliśmy się na turze Indagami Maharajam. On był parę lat temu. Razem ze swoim synem i tuż po turze odszedł. Wrócił do y, Indii, y, on mieszkał tuż przy wzgórzu Gowardana i pewnego dnia znaleziono go za ręką wyciągnął na tę stronę wzgórza y, Gowardana. Po prostu odszedł. Ja pamiętam, że niedawno był bardzo tym poruszony. To było dla niego takie mocne y, doświadczenie dla nas wszystkich, bo rozmawiałem z nim twarzą w twarz, a trzy miesiące później nic nie wskazywało na to, że odejdzie. Oczywiście odszedł we wryndawan przy Wzgórzu Gowardana, wiadomo, jego przeszłość była wspaniała. Ale dlaczego o nim mówię? Dlatego, że jest wiele wspaniałych jego prac, cytatów, które właśnie obrazują ten wątek, o którym mówimy. Dlatego dzisiaj przygotowałem jeden cytat po angielsku. To jest bardzo istotny i ważny, który wisiał też między innymi na jego pokoju w naturze indydujnej Maharadza. Jeżeli ktoś nie zna angielskiego, to ja przetłumaczę. Nie słuchaj z ust osoby, która nie ma właściwych postaw zachowania. Albo tutaj brakuje podstaw zachowania. Jeżeli twoje zachowanie jest poniżej yy, pewnego poziomu, nie powinieneś publicznie nauczać o Panu. Zamknij drzwi i nauczaj się sam siebie. Bajan rzeczywiście ma miejsce wtedy, kiedy ktoś wewnątrz i na zewnątrz jest ten sam. Pamiętacie, mówiłem to na pierwszym yy, wykładzie. Mówiłem o czymś, co nazywa się integracją osobowości. Osobowość zintegrowana to taka, która yy, nie daje między sobą poznać jeżeli chodzi o zewnętrzne i wnętrzne. Dlatego też Gopi Parana Dana prawo mówi. I to jest taki, ja to akurat czytam, wtedy, kiedy byłem na turze, zrobiłem zdjęcie i mam je ze sobą. Dla mnie ta instrukcja była bardzo ważna. Tym bardziej, że tego wielbiciela nie ma już między nami. Ale pokazuje to, jaki standard musimy mieć, kiedy nauczamy. Kiedy uczymy innych, musimy być doskonali perfekcyjni. Ja mówiłem o tym też na pierwszym wykładzie. Do kogo warto się odwoływać, jeżeli chcecie zacząć jak należy się ubrać. Albo jak się zachowywać, albo jak mówić. Dlatego też to jest coś, o czym też mówiliśmy na początku że zeszłego wykładu, że przykłady, yy, znaczy, że słowa inspirują, ale przykłady pociągają. Dlatego, jeżeli chcemy nauczać i chcemy być dobrym nauczającym, musimy pamiętać, że nasze zachowanie musi być na, na wysokim poziomie. To ja mówię do nas wszystkich, również do, do siebie. To jest kolejna lekcja, którą odebrałem w życiu od swojego, można powiedzieć, starszego starzem i wiekiem wielbiciela. Dlatego też to jest bardzo istotny motyw. Uczmy się słuchać i uczmy mówić się w taki sposób, jak to powinno wyglądać. To jest część naszej kultury. Tak jak mówiłem na poprzednim wykładzie, istotnym aspektem jest wibracja wdziękowa. Wszystko się od niej zaczyna. Jeżeli niewłaściwie właściwie używamy dźwięku, przynosi to tylko i wyłącznie katastrofalne, jakby można powiedzieć, rezultaty. Więc to jest bardzo ważne, jeżeli ktoś chce, chętnie prześle, Ja mam to oprawione na biurku, w takiej małej rameczce. I często patrzę na to, co prawo powiedział i to jest coś, co jest bardzo istotne. Nie powinniśmy zapominać o tym, że de facto powinno być to naszym kredą. Wszyscy nauczamy. Więc wszyscy jesteśmy nauczycielami, ale również wszyscy jesteśmy uczniami. Pamiętajmy o tym. Kolejną rzeczą, która bardzo istotna jest, mówimy, mówiliśmy o dobrej praktyce akademickiej. Pamiętacie na pierwszych zajęciach, co to jest dobra praktyka akademicka? To jest to samo, co dobra praktyka żeglarska. To znaczy, że nigdzie nie jest spisane. To znaczy, jeżeli pływamy na żaglach, to wiemy, co jest dobrą praktyką żeglarską. Jesteśmy uczeni, ale nie ma... Podręcznika, który mówi o dobrej praktyce żeglarskiej. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie musimy jako dowodzący jednostką podjąć decyzję. Odpowiedzialność spływa na nas. Więc dobra praktyka akademicka mówi o tym, że yy, bardzo istotnym elementem w nauczaniu jest to, o czym mówiłem, że nauczyciel, wykładowca, mentor, coach, ktokolwiek musi szanować swoich uczniów. Ostatnio czytałem bardzo duży artykuł w w jednym z pism fachowych który właśnie mówi o tym, że ten koncept jak gdyby wzajemnej, wzajemnej relacji dopiero daje możliwość kwitnięcia obu stroną jeżeli mentor, co jest bardzo młodym teraz zawodem nie wiem czy wiecie mentoring, coaching to są zawody, które są bardzo teraz jak gdyby pożądane yy, czym się różni mentoring od coachingu? kto wie że coach pracuje na zasobach swojego ucznia Yy, nad, yy, a, znaczy w coachingu uczeń pracuje, coach pracuje na zasobach swojego ucznia i uczeń pracuje na własnych zasobach a w mentoringu jest odwrotnie uczeń pracuje na zasobach mentora coaching jest zadaniowy czyli mamy jakieś zadanie do wykonania a mentoring jest długofalowy <grych> dlatego, że mentor ma najczęściej duże zasoby na których, można, na, na których można pracować ale uczeń musi wiedzieć jak te zasoby wykorzystywać i na odwrót dlatego też a nowoczesna jak gdyby, koncepcja uczenia czy nauczania, która również jest jak gdyby, obecna wśród nas, zakładam, y, polega na tym, że należy ich właściwie y, szanować, siebie nawzajem, swoich uczniów, studentów. Dlatego, że to przynosi efekt. Możemy stosować metody y, bardzo ostre, ale to nie działa. Powiem wam, moi studenci, którzy napisali u mnie pracę n lat temu, cały czas jestem w ich książce, y, mailingowej, na Każdy święta dostaje życzenia, a jeżeli jest coś, co mnie interesuje, jest jakieś ciekawe artykuły, jakąś muzykę. Jest kontakt. Z ostatnim człowiekiem, którym, który napisał pra pracę 10 lat temu, cały czas mam kontakt. Dlatego, że w trudnych momentach zrozumiałem, że trzeba mu pomóc. Nie mogę siedzieć na katedrze i mówić słuchaj stary, musisz to zrobić. Bo inaczej, po co inaczej? No, będziesz musiał płacić straf, karę za powtarzanie semestru. Nie, trzeba czasami pomóc człowiekowi. Dlatego, że różni ludzie przychodzą w różnych sytuacjach i liczy się efekt długofalowy. Więc na tym polega nauczanie. Jeżeli stosujemy metodę coachingową, czy chcemy osiągnąć krótkotrwały efekt, pociągamy krótkotrwały efekt. Jeżeli chcemy przyjąć pozycję mentora, czyli nauczającego, musimy pracować na, na własnych zasobach i musimy brać pod uwagę efekt długofalowy. To jest ta różnica. I na tym polega dobra praktyka akademicka. Że akademik jest mentorem, nie coachem. Dlatego, że ten związek między uczniem a nauczycielem nie kończy się po skończeniu studiów, tak jak mówiłem, cały czas jest relacja. Ja broniłem pracę i z moim profesorem miałem relację do końca jego życia. Jego żona odeszła w mojej praktycznej obecności i on prak tak samo. on kryszna prasada. Czego więcej można zrobić? Kiedy jego żona była bardzo ciężko chora, przywieziona ją do Warszawy, wiecie, do kogo pierwszy telefon wykonała? Do mnie. Czy mógłbyś przyjść? Bo chciałem, się, chciałem z tobą porozmawiać, ale kiedy, ja zawsze w takich sytuacjach, jeżeli mam kogoś odwiedzić w szpitalu, to biorę prasada. Już mam takie doświadczenie. I wziąłem prasada i zobaczyłem różę, która była gasnąca. Ona powiedziała mi, słuchaj, dziękuję, że przyszedłeś. Jesteś jedyną osobą, którą znam w Warszawie. Jedyną osobą, która jest kimś, dzięki któremu pamiętam o życiu duchowym. Czego więcej potrzeba? Ja nigdy nie nauczałem bezpośrednio, nie mówiłem o tym, jak wygląda układ broni w rękach kryszny na plętach wajkunta. Nie, nie rozmawiałam o niej o tym, jak działa Maja, że ma dwa wymiary, prakszatnika i awaranatnika, że najpierw zakrywa, a później ściąga. Ja po prostu byłem sobą, ale do szpitala przy tym w tilaku. Ubrany byłem cywilnie, ale w garniturze ale miałem tilak. Ta osoba. Praktycznie następnego dnia, kiedy dzwoniłem, bo chciałem wiedzieć, co się dzieje, telefon już nie odbierał. Ja już wiedziałem, co się wydarzyło. I ten związek jest wieczny. Jeżeli uczymy ludzi, to pamiętajmy o efektach długofalowych, a nie o tak zwanym zadaniu, jak to się mówi, czekliście. To nie działa. Więc, kolejny punkt. Właśnie. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wielbiciel ma moc. Dlatego, że tą kulturę, którą on zna, implikując w innych. Nie osiąga tylko sukcesu dydaktycznego, ale duchowy. Bo ucząc innych robimy postęp. Albo też nie robimy. To zależy od tego, w jaki sposób to czynimy. O. To samo dotyczy nas wszystkich. Jesteśmy ruchem nauczającym, tak czy nie? Czy mamy tylko specjalne komórki nauczające? Jeżeli komuś coś trzeba powiedzieć, to mówię, przepraszam bardzo, tu jest telefon do mojego prezydenta albo osoby, która wie lepiej. Jak ktoś do nas podchodzi, to jesteśmy niemi i guzi. My nie wiemy. Są specjalne osoby, które muszą odpowiadać na, nasze, na wasze pytania. Nie, wszyscy to robimy. To jest to, co chciał od nas Prabhupada. Uczymy innych natychmiast. Jeżeli ktoś przychodzi do nas z pytaniem, odpowiadamy. A nie mówimy, o zadzwoń do prezydenta świątyni. A prezydent mówi, a to zadzwoń do szefa ICP. A szef ICP mówi, a właśnie teraz jestem zajęty, zadzwoń do mojego góru. Oczywiście trywializm, ale do sekretarza Rady Towarzystwa. To się wydłuża. Nie, jesteśmy nauczający. Więc pierwszą rzeczą, którą trzeba pam pamiętać, jest to, że należy yy, szanować innych. Yy, ja to, te, tego często doświadczam właśnie w, w rozmowach z baktami, którzy też yy, wykonują służbę w namiocie pytań i odpowiedzi. Jeżeli przez moment zapomnisz o szacunku, od razu przyjdzie wielki młot. Bam! Kryształ od razu przyszła. Słuchajcie, w tym namiocie masz od razu pełny rentgen. Jak masz niewymatrowane rundy, albo nie czytasz odpowiednio w, y, y, dużo, to wchodzisz i od razu wiesz, że atmosfera już wskazuje na to, że będzie tak zwana ciekawa dyskusja. Ja wielokrotnie tego doświadczyłem. Dlatego też, y, i wiele osób o tym nie powiedziało, nie współpracuje. Dlatego też to jest bardzo istotne, aby pamiętać o tej kwestii. O szanowaniu siebie nawzajem, również tych, których uczymy. To jest przekaz kulturowy, o którym mówimy. Dobrze. Okej. Okay. Kto pamięta ten werset? Ja mówiłem o tym na pierwszym y, naszym wykładzie. Chatur Vidha Bajante Mam Janah Sukritano Arjuno Arthao Jigyasur Artharti Janani Janani ca Baratar To jest werset z którego rozdział. No słucham tutaj. Z którego rozdziału to jest werset? Mam do wyboru rozwód między pierwszym a 128 wersetem wedgity, bo jak, rozdziałem, bo jak wiecie, Gita ma 128 wers, rozdziałów, więc który rozdział wybieramy? O, to jest, to jest, to jest, to jest bramin. Intelektualista, tak, ostatni. To jest brodanie. ale który? <grym, <grym, <grym,> więc y, oczywiście ja żartuję, pozwoliłem sobie na żart. Wiadomo, że Gita posiada nie jest rozdziałów, tylko 354, yy, więc yy, wybaczcie, że tak to rozwlekam, ale tak to wygląda. Nie, żarty na bok. 18 rozdziałów. Więc ten werset pochodzi z rozdziału 7, to jest rozdział yy, zatytułowany Wiedza o absolucie. Jak tutaj Kosma Prawo mnie prosił, teraz inkorporuję wszystkie yy, wersety wprost w yy, tkankę wykładu, żeby było tak jak sobie życzyłeś. To jest wersja, który mówi o tym, jakie osoby czczą Kryszne, czy jakie osoby do nich przychodzą do Kryszny? To jest oczywiście zdanie pozdanie. Czy widzisz Mataji Ganga, czy ja ci zasłaniam? Nie, nie. To ja się przesunę tu. Tak? Dobrze. Yy, tak. On najlepszy spośród pcharatów. Cztery rodzaje pobożnych ludzi przychodzą do mnie. czy podejmują służbę oddania. Strapieni, pragnący bogactw, ciekawi i ci, którzy poszukują wiedzy w absolucie. Wszyscy jesteśmy w jednej z tych kategorii. Krzysztof mówi czatur, witcha, cztery rodzaje osób. Nie mówi 854 tysiące osób, nie mówi 8 milionów 400 tysięcy form życia, nie mówi 428 tysięcy form ludzkich, tak? czy coś jeszcze. Nie mówi cztery, czatur. To znaczy, że każdy z nas jest w tej kategorii. Bo jesteśmy <śmiech> i strapieni, tak czy nie. Wszyscy kiewają, bo wszyscy są strapieni. Dobra, to, to, ta godzina faktycznie wskazuje, że czas strapienia nadszedł. Wszyscy pragną bogactw Może nie chodzi o to, żeby mieć jakiś Dom na Hawajach Chociaż why not? Wszystko można zaangażować w służbę Nawet dom na Hawajach, prawda? Każdy ma też Z tym pewien problem Musimy utrzymać się, przetrwać Żyć i płacić rachunki Ja zawsze często Na argumenty tego typu, że to jest drugorzędna sprawa ja Zawsze podaję jedno pytanie Zadaję jedno pytanie: Kto płaci za gaz? Temat jest prost Kto płaci za gaz? To płaci za gaz, ten jest Najwyższym gazotwórcą W każdym bądź razie ciekawi Wszyscy poszukujemy, jesteśmy ciekawymi ludźmi Dlatego jesteśmy chociażby tutaj Więc też wiele osób jest ciekawych I również ci, którzy poszukują wiedzy absolutnej. Więc to, ten werset, Kryszna nie mówi, Odnosi się on tylko do Krishnaitów z Goudiya Vaishnava. widzicie to gdzieś tutaj? Że Krishna robi taki, jest taki znaczek, jak to się mówi Przypis, tak? I moimi terkami, ja jako Kryszna mówię tylko do Goudiya Albo tylko do Sri Wajsznawów. Nie, Kryszna mówi do wszystkich. Czyli do nas, yy, tych, którzy praktykują. I również do osób, które dopiero tą praktykę będą podejmować. Więc wszyscy, z którymi się stykamy, są w, yy, w tych kategoriach. Szczególnie jednak możemy yy, skorzystać z tego, kiedy stykamy się z takimi osobami w momencie, kiedy mówimy im o Krysznie. Wiele osób, nie wiem czy wiecie, że zmienił się profil ludzi, którzy przychodzą do nametu pytań i odpowiedzi. Dziesięć lat temu to były dantejskie sceny. Ochrona nie wychodziła praktycznie z namiotu, bo przychodzili duży, wiele osób przychodziło, żeby nam mówić, że jesteśmy źli, niedobrzy, albo że nasza religia jest niewłaściwa. Na tym się, my się mocno zastanawiali i, i doszliśmy do wniosku, że trzeba też pomyśleć, że może my musimy coś zmienić. I, i od tego zaczęliśmy. Wyobraźcie sobie, te spotkania są niezwykłe, dlatego że wiecie po co teraz ludzie przychodzą? Po pomoc. Ludzie przychodzą do tego namiotu, żeby udzielić im pomocy Ludzie przychodzą ze swoimi problemami, takimi, o których nawet by nie powiedzieli swoim najbliższym. W terminalnych stanach, ja mam taką sytuację, że w Niechorzu przyjechała córka z mamą na wózku i matka miała parę dni do odejścia. Zapytała, jak możemy wam pomóc, jak możecie nam pomóc, jak możesz pomóc mojej matce? Niedługo będę odchodziła z tego świata, co mogę zrobić? Więc mnóstwo jest takich sytuacji. Zapytajcie Gatide, zapytajcie Radike, tych wszystkich, którzy pracują w tym namiocie. Yy, mamy takich sytuacji mnóstwo. Dlaczego? Dlatego, że rozumiemy, że przychodzą różne osoby, żeby usłyszeć o Kryszne. I naszym, jak gdyby tutaj, bardzo ważnym yy, sposobem działania jest zmiana tego myślenia. Dać im Krysznę w każdy możliwy sposób. Żeby zap nie zapomnieli o nim. Oni nie muszą matrować 16 rund i codziennie ubierać się w doty i w kupiny. To nie jest standard, który my chcemy przekazać, tylko ten standard. Nie chcemy pokazać, że nasz strój, czy nasz wygląd jest jak gdyby przedłużeniem tego, co mówimy. I na odwrót. Ważne, żeby osoba w momencie śmierci pamiętała o Krysznie, pamiętała o Bakcie, który jej powiedział. Jezus osiąga sukces. Więc to jest nasza misja, żeby zaszczepiać ludziom, którzy przychodzą do nas właśnie świadomość Kryszny Boga. Żeby ten transfer na drugą stronę był inny, lepszy, albo bardziej pomyślny. To jest bardzo ważne i o tym dzisiaj mówimy dużo. Właśnie, tak mówimy. Przychodzą różni ludzie, różni wielbici, różne osoby. Ty jako wielbiciel musisz im coś zaoferować, tak czy nie? Co im zaoferujesz? Jak prawopad mówi, just your face. Że Oto ja. Tak jak w słynnym sketchu yy, Laskowika i Smolenia. Stary sketch. Nie był niegrzeczny, bo teraz kabaret wygląda inaczej kiedyś, a inaczej teraz. Prawda? Kiedyś kawaryt był intelektualne, nie było wyrazów uznanych, uznanych powtocznie za. Um, um, nie, nie, ja to nie chciałem powiedzieć y, o tak zwanym wzmacniaczu przekazu treści. Y, nie było tego, y, dlatego też te, te było były intelektualne, można było się posiadać. To był taki fragment z dawnych lat, kiedy. Jeden z nich pytał, co jest? Jest mąka? Nie ma. Jest ocet? Nie ma. Są zapałki? Nie ma. No to co jest? A smąk powiedział, ja jestem. <grywa> to, to, ja jestem. No wszystko z całego sklepu, jestem tylko ja, prawda? Ja często jak myślę o tym, od razu mi się przypomina, jak nie nauczać. To nie jest prałopat wielokrotnie, to nie jest tylko twoja twarz, just your face. Tylko jest to, co dajesz za tą twarzą. To w jaki sposób ją starasz się... U, y, zastosować służby oddania dla Kryszny. Więc przychodzą wiele, przychodzi wiele osób, ale naszym celem jest im, im powiedzieć o Kryszny. Tak, żeby chociaż odrobinę zapomnieli o tym, co robią dotychczas, żeby się czuli w życiu duchowym tak, jak powinni się czuć. Więc to jest nasza misja. Właśnie. Ale żeby zacząć szanować innych, to jest ważny punkt, najpierw musisz być uczciwy wobec siebie. Ja to mówię do, do siebie, nie do was. I szanować samego siebie, czyli swój czas, swoją energię, swoją wiedzę. To jest bardzo ważny aspekt. Mówimy dużo o szanowaniu innych, jak szanujemy samych siebie. Jak się do, sobie, do siebie sami odzywamy w trudnych momentach. Zwróćcie na to uwagę. Jak nam coś upadnie albo coś zapomnimy, i nie ma wokół nas kogo, kogo, kogokolwiek, kogo byśmy mogli obarczyć tą wpadką, prawda? Bo zawsze jest dobrze obarczyć kogoś, prawda? gdzie są moje klucze? Właśnie wyjeżdżam. Cię schowałaś, prawda? Albo schowałaś. Nie, nie ma nikogo to... Musisz zobaczyć sam siebie, prawda? <głosy> jako najlepszy obiekt, który jest pod ręką. Ale za... zwróćcie uwagę, jak się zwracamy siebie zwracamy. Te... Do samych siebie w tym momencie zwracam. To jest ważne. Musimy zacząć szanować swój czas, energię i wiedzę. To jest bardzo istotny aspekt. I tutaj przypomina mi się o... Że było bardzo coachingowo. Yy, przypomina mi się taka, można powiedzieć, yy, pewnego rodzaju interesująca kwestia. Pamiętam o tych trzech rzeczach: szacunek dla siebie, szacunek dla innych, odpowiedzialność ze swoje czyny. Yy, I to nie jest tylko i wyłącznie jakiś yy, to jest amerykański filozof, yy, i to dotyczy się tylko filozofów, i to tylko filozofów, którzy pochodzą z Ameryki. Nie, to jest też prawda uniwersalna. Szanujesz siebie szanujesz innych i bierzesz odpowiedzialność za wszystko, co uczyniłeś. Tak działa prawo od tak działa prawo Boga. Dlatego też bardzo istotnym elementem jest to, że to, co chcemy przekazać innym z naszej kultury jest akurat spuentowane w tych trzech wersach. Szanujesz siebie, szanujesz innych, jako, nie tylko jako wielbicieli, jako jakokolwiek żywą istotę i bierzesz odpowiedzialność za to, co uczyniłeś. To jest bardzo ważny moment. Ten trzeci aspekt. Branie odpowiedzialności. Jeżeli nie nauczymy się brać odpowiedzialności, co uzyskamy? Nie, to nie ja. No, tak mi się powiedziało, albo coś się wydarzyło. Nie, nie, to ty zrobiłeś, albo ty wykonałeś. Szczególnie to widać z małymi dziećmi, prawda? Który, którym trudno jest zrozumieć zasady przyjęcia odpowiedzialności. Więc przyjęcie odpowiedzialności za swoje czyny jest również fundamentalną zasadą funkcjonowania normalnych społeczeństw. Normalnych, nie mówię zaawansowanych duchowo, bo one są ponad tym, powinny być ponad tym, ale społeczeństw, które mają jakieś zasady. To jest to, co powinno być częścią naszej praktyki. Zasady. Musimy być rozpoznawani poprzez zasady. Mówiłem o kwakrach. Pamiętacie w zeszłym tygodniu. Więc my musimy być taką społeczność, która ma zasady. Ludzie przyciągani są do nas, teraz będą na filozofię, ale kiedy zaczną być przyciągani na zasady, też na zasady, będziemy mieć wiele osób. Dla wielu osób, nas, dla wielu osób jest trudno zrozumieć yy, filozofię świadomości kryszty. Tak na przykład Bhagavad Gita. Bagawadgita, Gita, napisał Shila jest naprawdę niezwykłą yy, publikacją, ale wiele osób mówi, że jest z trudno ją czytać. Więc co zrobił Ndmaharac? Ndmaharac wydrukował bagawadgitę yy, Ranchora, przetłumaczony na język polski. Jest motyw. Jeżeli kupujesz Bhagavad Prabhupada, dostajesz jako w pakiecie za darmo yy, Bhagavad ranczora. No bardzo ze sobą fajnie współpracują. I ktoś, filozof, osób, ostatnio mieliśmy przez całe dwa miesiące, właśnie rozmawialiśmy na, na, o Krysznie na podstawie tej małej Gita ranczora. Oczywiście odwołując się do prawopada. więc to jest ważny punkt. Zasada. Co dalej mamy tutaj? O, co to jest za początek, jakiego wersetu? Co teraz jest przerabiane? Niektóre oddania zrobione, zrobiony, teraz nektar instrukcji, tak? No właśnie, tak? pamiętam. Czy jest przesunięcie w fazie? <grych> to się zdarza. Co, który to jest werset? Tak jest taka książeczka, którą napisał kiedyś Rupa Goswami. Dawno, dawno temu, w XVI wieku, i którą ślabrał padł, opatrzył fenomenalnymi komentarzami. Ta książka nazywa się Nektar Instrukcji. Wcześniej wspaniałe komentarze właściwie do, dwóch, do yy, dwóch wersetów, drugiego i trzeciego. W drugim wersecie Krishna mówi, Rupa Goswami mówi o tym, co. Y, niszczy nasze życie duchowe. A w trzecim wersecie Szlarupa Goswami mówi tym, co wzbudza nasze du życie duchowe. Ślubak y, napisał y, komentarz do tych dwóch wersetów. Taka książka nazywa się Shibak Dialog. Jeżeli ktoś tego nie czytał, to polecam. Tam Baktiwinant Takur w sposób niesamowicie w sp y, precyzyjny y, porusza treści, które w idealny sposób y, y, jak gdyby są zbieżne z tym, co mówi Prabhupada. Atyachara prayasascha. To wesele musimy znać. Wiem, że są na liście werset do nauczenia. O, ja mam tą listę i się uczę zgodnie z tą listą. Naprawdę. Ściągnęłem ze strony Akademia Wisznoizmu. Tam jest lista. I, i, i również jest nektar instrukcji, prawda? To jest, no, ja, ja tą listę mam nawet na, na swoim tablecie. Jana Janna sangaśca louliamcah. Sadbir bhakti vinasyati To są kody postępowania, o których mówi Atyahara Atjahara, prajażaszcza. Prajalpo, niamagraha, janassangasza, lauliamcza, sadbir bhakti winasyati. Kto pamięta, co to jest Chciwość. Co to jest atyahara? Zgromadzenie więcej niż jest to potrzebne. Co to jest Prajaszasz? Co to jest prajalpo? No to chyba wszyscy wiemy. Prajalba to jest kultowa rzecz, prawda? Zaraz dzisiaj będziemy właśnie się tym zajmować. Jana Sanga. Ludzie, którzy są jak gdyby, przywiązani do materialnych udogodnień. Więc żeby was nie męczyć, dajcie słowo posłowie, no i tłumaczenie. Swoją służbę oddania niszczy ten, kto jest zbyt uwikłany w następujące sześć czynności. Jedzenie więcej niż potrzeba, albo gromadzenie więcej zawodów niż jest tak potrzebna, ja akurat znam to, to jest mój problem, będę mieć mniej o połowę, albo gromadzamy zbyt wielu rzeczy, które posiadamy. U Baktów istnieje tak zwane pojęcie kisiarzy, nie wiem, czy słyszeliście. Kisiarstwo polega na tym, że gromadzimy zbyt, zbyt wiele rzeczy, które są niczego niepotrzebne. Otwieramy taki pokój i wszystko na nas wypada. Tam cała historia całej kalpy jest na, na, na naszych stopach, prawda? Albo słynne tak zwane Brahmany, yy, w których jest wszystko. Yy, ja pamiętam jeszcze, jak się jeździło na zachód. Najbardziej takim fantastycznym miejscem, którym yy, trafialiśmy, to był Brahman. Dlatego to, co, wy, co wyrzucili Szwedzi dla nas, było, dla nas było topem. Ja zawsze pamiętam, że był wyścig do Brahmana, Kto przyjeżdżał, to nawet czasami nie zapominało się zużyć pokłoną pusą. Tylko pierwsze pytanie. Gdzie jest Brahman? I wtedy foo. I ten tym można było wszystko znaleźć. Naprawdę, wierzcie mi. Top. Dlatego też, oczywiście gromadzenie jest więcej, więcej niż jest potrzebne. Jest w ogóle cała teoria i, i praktyka, która mówi o tym, że gromadzenie w sensie, w sensie można być naukowym, yy, jest nawet, nawet nurt zwany minimalizmem, który poleca, żeby ograniczać się do pewnych istotnych elementów czy składowych naszego życia. Że gromadzenie zbyt wielu rzeczy jest czymś makabrycznym. Zobaczmy, jak wyglądają nasze piwnice, pawlacze. Ja raz na, jak przychodzi tylko... Wiosna zabierała się za zwane wiosenne porządki. To był standard kiedyś w naszej kulturze, wiosenne porządki. Pamiętacie, to polegało to na tym, że dokonywało się tak zwanego przewietrzenia magazynów po promocyjnych cenach, prawda? Czyli patrzyło się, co jest potrzebne. Nosiłeś tego przez rok, oddawałeś to innym. Więc gromadzenie jest czymś niebezpiecznym. Yy, nadmierne zabiegi o rzeczy światowe, które są trudne do, bardzo trudne do osiągnięcia. No, oczywista oczywistość. Yy, możemy się sprężać, bardzo chcieć yy, otrzymać, ale to może nie być nam zapisane. <grym> Więc możemy drżeć szaty, że nie mamy najnowszego, nie wiem, samochodu ze spadochronem albo latającego dywanu, ale jaki to ma większy sens? Musimy za umieć zadowolić się tym, co mamy. To jest bardzo istotne że... No o yy, zbyteczne rozmowy. Na światowe tematy, ja się zaraz się tym zajmiemy, bo to jest czad w ogóle, tylko skończę, zrobimy przerwę. Yy, to jest taka bardzo ważna rozrywka, którą często się jak gdyby, angażujemy. Yy, opowieści, tak zwane historie z zielonego lasu, ale o tym zaraz powiemy. Albo opowieści z mchu i paproci. Yy, kolejna rzecz to jest przestrzeganie zasad i przepisów, jedynie dla ich przestrzegania, a nie dla duchowego postępu. Albo odrzucanie yy, Pism Świętych i działanie w sposób niezależny albo kapryśny. To o czym to tutaj rupa go Rupa ustami Szla jest znaczące To oznacza, że nie, rozumiem, nie mamy Możliwości i umiejętności dyskryminowania Jesteśmy yy, spolaryzowani W swoim patrzeniu Albo jedno, albo drugie Albo to, albo tam To gdzie jest środek Kto to jest Trimurti, kto mi powie Jest taka forma, to nazywa się Trimurti No dobra Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze no, no, no, murti czy kto? Brahma, Vishnu i Shiva. Brahma, Shiva, Wisznu. Wisznu jest środkiem. Jeżeli nie, nie dostrzegamy środka w naszych działaniach, nie widzimy Wisznu. Widzimy tylko Brahma albo Shiva. Czyli guna pasji albo guna ignorancji. Istotą życia duchowego jest szukanie Kryszny. Tak, mówiliśmy o tym, wakujemy to od n razy. Więc jeżeli nie mamy środka, nie mamy Wisznu. Nasza świadomość jest świadomością, która musi się opowiedzieć po jakiejś stronie. Więc, jeżeli nie mamy środka, nie mamy wiszą, mamy dwa spolaryzowane możliwości wyboru: albo brachma, albo Shiva. Your choice. Dlatego tutaj śla Rupa Goswami, szła śla mówią wyraźnie. Musimy znaleźć środek. Czyli, jeżeli przestrzegamy tylko i wyłącznie zasad, dla samego przestrzegania, jak to się nazywa? Jest to proces. Słucham? Stwardnienie serca, albo inaczej, szuszka wajragia. Suche wyrzeczenie. To nie jest automat. Ja wczoraj słuchałem całego, bardzo pięknego wykładu Mahatmy prabu. Od, na, na temat. na pewno, yy, ma tak, go zamieściła. Ja fragment tylko przesłuchałem. Yy, doty, dot, dot, dotyczącego zjawiska fanatyzmu. Mahatma Prabhu przyjeżdża do Polski. Wiemy, że jest to osoba, która jest fantastycznym mówcą Świetnym wielbicielem Mistrzem duchowym, ale który Kałczem, Ko Ko oczywiście mentorem Dziękuję nadarani Ale która Jak to się mówi Nie boi się dotknąć kontrowersyjnych tematów Które często są tematami trudnymi Które istnieją w świadomości baktów Ale mimo to On jest osobą Proszę no czasami ktoś nie, nie zauważy, możemy tak można powiedzieć bardziej yy, pr <gry> Dlatego też on zwraca nam uwagę, że yy, jest coś, na, co, na czym warto by się skoncentrować. Ja się on o tym mówił, yy, co jest istotą fanatyzmu i co jest istotą yy, braku zrozumienia w życiu duchowym zasady uniwersalnej, jaką jest Kryszna. Więc Wiszno, kogo szukamy? Krysznę, Tak czy nie? Chcemy być w środku, to trzymajmy ze stopy kryszne. Ale jeżeli to jest trudne, to szukajmy mistrza duchowego, którego możemy złapać za stopy. A jak nie złapiemy mistrza duchowego, to szukajmy wielbicieli, którzy złapali mistrza duchowego za stopy, i ich złapmy za stopy. Obserwowanie z osobami pochłoniętymi sprawami materialnymi. Temat woda i rzeka jednocześnie. Bycie zbyt zachłanem na światowe osiągnięcia. To jest kod postępowania Gaudia. Rupa go z fami, Maharaj przedstawił ten kod w sposób bardzo, bardzo, bardzo jednoznaczny. Dlatego też nie możemy tego, nie mamy czasu, żeby mówić cały, a chociaż ja bardzo bym chętnie to zrobił, bo ja uwielbiam niektóre instrukcje, dlatego że on się odnosi bezpośrednio do mnie. Szczególnie drugi, to o czym mówię, to jest dokładnie y, y, opisem mojej świadomości, dlatego muszę nad tym pracować. Y, na, dlatego też mówiąc to również, poddaję się procesowi autoterapii. <śmiech> Czyli mówiąc o tych rzeczach, staram się dostrzec je w sobie. Natomiast zajmiemy się jednym z tych obszarów po przerwie, czyli ulubionym, nie, nie, nie, nie, jedzeniem, nie, nie, nie. nie jedzeniem, a numer trzy, zbyteczne rozmowy na światowy temat. I tym optymistycznym akcentem robię <grym> małą przerwę. Przechodzimy do następnego, a, b, na, na, następnej części, moi drodzy. Prabudzis i prabwis. Zobaczymy co na temat tej kwestii mówi nasz mistrz duchowy aczarya ślapraupad. Ja jak gdyby wyjąłem z komentarza Śla proupada właśnie ten fragment, który odnosi się do wątku, który będziemy zaraz omawiać. Inna przeszkoda to prajalpa, zbyteczne rozmowy. Kiedy spotyka się kilku przyjaciół natychmiast angażują się oni w niepotrzebne rozmowy, rechocząc jak żaby. Jeśli już musimy mówić, to powinniśmy rozmawiać o świadomości Kryszne. Ci, którzy są poza świadomością kryszny, są zainteresowani, zainteresowani czytaniem stosów gazet, magazynów, powieści, rozwiązywaniem łamigłówek i robieniem wielu innych nonsensownych rzeczy. W ten sposób ludzie po prostu tracą swój cenny czas i energię. Swój czas, cenny czas i energię. W krajach zachodnich ludzie w podeszłym wieku, którzy wycofali się z aktywnego życia, grają w karty, łapią ryby, oglądają telewizję i debatują o bezużytecznych schematach socjalno-politycznych. Wszystkie te inne błahe czynności należą do kategorii praczalpa. Inteligentne osoby zainteresowane świadomością kryszny nie powinny brać udziału w takich czynnościach. W czynnościach. Fragment komentarza śloproupady do wspomnianego wersetu. De facto już tutaj nie ma nic więcej do dodania. Szlapropat w krótkim, a jednocześnie bardzo treściwym komentarzu odnosi się do tego zjawiska, ale ja postanowiłem jeszcze dokonać researchu w tym zakresie, i w innych jak gdyby obszarach, i dlatego też spróbujmy się do tego odnieść. Dobrze. Prajalpa, czyli zbyteczna rozmowa. Bardzo ważny aspekt, już wiemy o tym z komentarza, z, z wersetu, który był uprzejmy zostawić dla nas, że Prajalpa niszczy służby oddania. Dlaczego? Dlatego, że odciąga uwagę nas od Kryszny. To nie jest tak, że my musimy być sformatowani i myśleć, uważać, że możemy tylko myśleć o Krysznie. Nie. Musimy umieć znaleźć Kryszny w tym świecie, który nas otacza. Czyli musimy używać naszej inteligencji. Ponieważ... Yy, Pradżalpa wpływa, które macie napisane, ja to odczytuję, dlatego że le leci też wersję audio i żeby baktowie wiedzieli, o czym mówię. Dewastująco na relacje, które leżą u podstaw każdej służby oddania. Pradzalpa niszczy relacje. Pradzalpa, czyli zbyteczne rozmowy niszczą związki między ludźmi. To nie jest tylko zdanie Rupy swamiego, które przyjmujemy dlatego, że jest to... Jak nawet można Rupę Goswami'ego powiedzieć? <śmiech> Zwykłe słowy. Nawet nie mam słów. Jest to osoba z innego wymiaru, z innego formatu. Więc nie mamy podstaw, żeby nie akceptować tego. A poza tym to jest jedna rzecz. A po drugie to, co mówi, jest genialnie proste. Dlatego też, zapraszam, <grydy> dlatego też, yy, nie ma problemu, siadaj proszę uprzejmie. Dlatego też yy, yy, przyjmujemy to, co Schlarupa go z wami mówi, wami w sposób autorytatywny. Ale również współczesne badania w zakresie komunikacji interpersonalnych wskazują tą samą prawidłowość. Jeżeli y, zajmujesz się Tego typu działalnością Czyli poświęcasz czas na y, y, Rozmowy, które nie mają Związku z rzeczywistością, niszczysz relacje Dlatego, że główną osią rozmów Z innymi są rozmowy O innych To jest 95% tego Czym się zajmujemy, tak? Przyznajmy się O, proszę bardzo To się nazywa bezpośrednie doświadczenie Czyli, czyli Pratyaksza, tak? Pratyaksza. Tutaj prawo ma możliwość y jak gdyby dokonania obserwacji w zakresie pratyaksa, czyli bezpośredniego doświadczenia i słyszę, o czym się mówi. Więc 95%... 5%. Procent... Jest systematyzować, jest dosłownie kilka takich tematów. Doraz do tego dojdziemy. Tak, jest parę tematów. Tak. Wyobraź sobie, że barmani albo osoby, które mają kontakt z ludźmi, recepcjoniści, są uczeni, żeby nie mówić o kilku ważnych tematach. Nie mówią, nie rozmawiam ze swoimi klientami. O religii, o o polityce, o y, sporcie i o kwestiach finansowych. Dlatego, że te cztery obszary y, y, rozmów ludzkich y, generują niepokój. Tak czy nie? Więc zawsze najbardziej taki, można powiedzieć, dyżurnym tematem, który nikogo nie kaleczy, są rozmowy o pogodzie. Prawda? Właśnie to się śmiejemy. Pogoda zawsze jest, no, jest taka, jaka jest. Nie, nie mamy na nią większego wpływu, ale zawsze można sobie troszeczkę poutyskiwać. Właśnie i tak samo jak stan umysłu w danej chwili. Więc to się sprzęga ze sobą, prawda? Dlatego też te cztery wątki, o których wam mówiłem, nie są poruszane. Ludzie, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje, w, chociażby w biznesach, nigdy tych wątków nie poruszają. Dlatego, że wchodzimy na bardzo niebezpieczną płaszczyznę dużych kłopotów. Czego nie, czego, co możemy założyć w Polsce, jeżeli chodzi o kwestie jeżeli polityczne. Teraz mamy spolaryzowane społeczeństwo. Ja mówię z perspektywy socjologa. Yy, które na, nawzajem się jak gdyby nie darzy dużą sympatią z perspektywy Wajsznawy zacytuję to co Prabhupad powiedział yy, lepiej angażować się w słuchanie o Krysznie a nie tematy na które nie mamy żadnego wpływu no ale tak czy inaczej więc pamiętacie o tych czterech wątkach o których się nie porusza mówimy o tym ludziom którzy pracują z innymi dlatego że są konflikty No na szczęście my nie uczestniczymy w tego typu imprezach, ale przyjmujemy ich istnienie jako zastany stan. Ale tak, tak, jest no. tak czy inaczej, Tak czy inaczej. Pradjalpa, niszczy związki między ludźmi. Baktowie też są ludźmi, tak czy nie? Niemożliwe. Rany, ale czad. Baktowie są ludźmi. Jaki tutaj niezwykłe odkrycie. Mamy wątpliwości, czy nie? Baktowie są żywymi istotami w formach ludzkich. Możemy to zapisać, bo to jest niezaprzeczalny nie, nie fakt. Więc brażalpa również niszczy związki z baktami, ale również związki z mistrzem duchowym i z samym Kryszną. Oczywiście to nie znaczy, że nie możemy otwierać swojego umysłu w zaufaniu. Dada prati grihnati. Guhiyama kiati prichati. To jest kolejny fragment, o którym mówi Rupa Goswami. Że jednym z symptomów wzajemnych, głębokich relacji jest co? Dadati Prati Grichnati, Głuchiam akiati, otwieranie umysłów zaufania. Więc kiedy rozmawiamy z osobą twarzą w twarz, możemy mówić o wszystkich rzeczach, dlatego, że nie ma to charakteru publicznego, Ślara Manudra Czaria powiedział, y, że prywatne sprawy baktów, ja mam to na to cytat, są prywatnymi sprawami baktów. Jeżeli ktoś y, upublicznia te kwestie, popełnia bardzo duży, y, dużą, y, dużą niestosowność. Zaraz znajdę, to wam powiem. Dlatego też to jest ważny element. Jeżeli jest to w kategoriach Głuchy jak i Pryczka, i kiedy rozmawiamy z sobą, mamy problem. Idziemy do kogoś, do kogo mamy zaufanie, tak czy nie. I mówimy mu o tym. To nie jest to w kategorii Prajalpa, tylko w kategorii yy, rozmowy duchowej. Dlatego, że przychodzimy, ale przychodzimy po to, żeby co? Uzyskać radę, czy żeby zabłysnąć? To bardzo ważny element. Przychodzimy do innych po to, do tych, których mamy zaufanie, żeby oni udzieli nam instrukcji. nie muszą być to instrukcje z wajką od razu. Mogą być to instrukcje, które wynikają z doświadczenia innych osób. Tak jak mówiłem wcześniej, ktoś może być przed nami troszeczkę wcześniej. To tak jak Kryszna Cytramacharz mi kiedyś powiedział, co to znaczy bycie mistrzem duchowym. Że mistrz duchowy ma świadomość tego, że jest odrobinę wyżej przed uczniem. Ale za czas musi o tym pamiętać. Przed wcześniej tą drogą. Dlatego, że szedł ze swoim nauczycielem. To jest bardzo ważny element. Jak przyjmujemy instrukcje? Jest taka historia w Ramayanie. W tym tygodniu spowienia się pana Ramachandry. W yy, tydzień wykład pan Sarveshwar Prabhu. Ale powiem taką historię, yy, która jest bardzo interesująca. Która dotyczy dobrych rad. Ramachandra, yy, Ravana mimo tego, że był osobą dość krewkiego charakteru, miał również różnego rodzaju ciekawe pomysły. Y, które były jak gdyby przy, przedłużeniem jego y, krewkości Na przykład y, Podnosił kajlarz Na którym pan Shiva przebywał ze swoją y, żoną Po prostu tak chciał się sprawdzić Albo wpadał sobie na wizytę y, do Jamaradża, Gdzie otwierał wszystkie bramy na oścież y, Wypuszczał wszystkich przestępców y, Więc tam było no Po prostu miał takie poczucie humoru rozumiecie? Ludzie mają różnego rodzaju pomysły Rawana miał ciekawe pomysły no jednocześnie miał dużo wrogów, ale był, bar no tego, ale był bardzo oddanym y, wielbicielem Pana siwy. I mimo tego, że zaszedł Panu siwie za skórę, y, y, próbując podnieść kajlarz, Posłuchajcie, no ludzie muszą różne rzeczy się sprawdzić, nie? Ktoś inny wycis wyciska na drążku 80, prawda, z zakarku. Ktoś inny próbuje podnieść kajlarz, ale zasada jest ta sama. W każdym bądź razie y, Rawana był tą osobą, która, mimo no tego, że zaszła za skórę Panu Sziwie, to jednak Pan siwa obdarzył go, go, go błogosławieństwem. Powiedział mu, że jeżeli będzie w najbardziej krytycznej sytuacji, najtrudniejszej, jakiej może być, żeby się do niego zwrócił z prośbą, on przyjedzie i go ratuje. I była taka sytuacja, kiedy Rawana y, tak naprawdę stracił wszystko. Y, kiedy wojska pana Ramachandry stały już na lance, y, wszyscy jego żołnierze polegli. Y, Rawana spotkał się z panem Ramachandrym, który powiedział mu tak: Rawana, jutro jest ostateczny. Yy, ostateczne rozstrzygnięcie. Masz wybór. Jeżeli podporządkujesz się mi Ci to będziesz miał wszystko. Przywrócę życie wszystkim Twoim żołnierzom. Przywrócę Ci królestwo. Dam mu więcej niż posiadałeś i zawsze będę cię bronił, w każdej okolicznościach. Wszystko puszczę w niepamięć, tylko o Sity Więc Rawana yy, zastanawiał się bardzo długo i pan Ramaszan mówi: no dobrze, to daję Ci czas do rana. Zastanów się nad tym, nad moją propozycją. To jest. Yy, geniusz Boga, że Bóg się nie spieszy Bóg zawsze daje nam czas na otrzeźwienie więc Ravana w tym czasie wykonał parę różnych czynności, na przykład udał się do Bali Maharadza, to jest inna historia już nie będę o tym mówił prosząc go, żeby uratował go Pani Maharadż przebywa na niższych systemach planetarnych kto jest odźwiernym, pilnującym Bali Maharadża Pan wiszną z wielką maczugą Yy, jest osobistym strażnikiem. No i oczywiście Rawana przyszedł, prosił Bali Maharadża, Bali Maharadza mówi, słuchaj, sprawa jest przegrana. O co, o co chodzi? Skorzystaj z tej rady. Więc Rawana mówi, ty jesteś taki potężny, możesz mi pomóc. Więc Bali Maharadż mówi, zobacz, widzisz ten, tą taką skałę, jesteś, yy, która była cała z metalu, jesteś taki potężny, yy, ruszyłeś, kalę, aż spróbuj podnieść tą. Y, y, metalową y, skałę. Więc Rawana się naprężał, naprężał. Nie był w stanie tego ruszyć. I bali na niego tak popatrzył. Widzisz To, co próbowałeś ruszyć, to był kolczyk w uchu twojego dziadka Hirania Kashibu. <głos> Więc do czego startujesz? Hirania Kashibu był tak potężny, a pojawił się pan szynga i sprawę od ręki, w trybie tak zwanym ekspresowym. Nie było drogi urzędowej. Od razu. Więc ty chcesz próbować walczyć z Ramą, który jest samym Kryszno? Jeżeli się nie udało to ochieranie Kashipu, jak może się udać to tak, Ale Rawana mówi, nie, wszyscy są przeciwko niemu. Wrócił do pustego pałacu, usiadł. i Mówi, ach, mam ostatnią deskę ratunku. Poproszę Pana Sziwy. Zaczął żaliwe modlić się do Pana Sziwy, Pan Sziwa siedział na kajlaszu, ale nie reagował na tę modlitwę. Więc Parwaty zaczął się do Pana siwy i mówi, drogi mężu, modli się do Ciebie Twój wierny Wajśnawa, yy, czy Bakta. Dlaczego nie odpowiadasz na to? Badlitwa. Pan Świwa machnął ręką. Ja już tak nie mogę móc zbyt wiele pomóc. Ale e, Szymati Parwaty mówi, dobrze, mój drogi mężu, ale dałeś słowo. Pan Świwa, chcąc niech, co pojawił się przed Ravana. Mówi, Ravana: co mogę dla ciebie zrobić? A Rawana mówi, uratuj mnie. Jestem w katastrofalnej sytuacji. Nikogo już wokół mnie nie ma, ale ty dałeś mi słowo, że... W w takiej trudnej sytuacji yy, uratujesz mi życie. Uratuj mi życie. A pan Śiva mówi do Rawany, czy jesteś pewien tego, kogo o co prosisz? A Rawana mówi, jak najbardziej, jestem twoim wielbicielem. Ale czy jesteś w stanie przyjąć moją radę? Tak, no, od razu. Więc pan Śiva pochylił się na Rawana i mówi, oddaj sitę. A Rawana powiedział, nie, to jest twoje przyrzeczenie myślałem, że pojawisz się z wojskiem i będziesz walczył z tym Ramą za mnie. A pan, to jest ten sposób, miałeś mi ratować życie. I pan się właśnie tak na mnie pochali i mówi, właśnie ci ratuję życie. I nawet to Rawana był w stanie odrzucić. Więc jeżeli rozmawiamy z kimś, wołamy kogoś o pomoc, to przyjm przyjmiemy jego rady. Chyba, że chcemy sobie pogadać o życiu artystach. No to wtedy pod, podbiega pod kategorię nie Guchia, i Prisciati, tylko Radical Prajalpa. to jest dobra nazwa. Kapelę muszę, muszę pogadać z, z Madumangalem. Może jakiś nowy tutaj y set muzyczny stworzy, prawda? Radical Prajalpa. Tak czy inaczej, to naprawdę, ale to są moje prawa autorskie. Tak czy inaczej. Więc niszczy te <śmiech> relacje z innymi. Rozumiemy to? Prajalpa niszczy związki między baktami. Należy być bardzo ostrożnym w tym zakresie, ponieważ może mam to przyjąć wiele problemów. Słuchajcie, pierwszy wersy z nektaro instrukcji. Vacho, vega, manasa, krotcha vega. Dżichwa, veda, mudaro, vegam Etan, vega. I wiszat i vega, manasa, krotha, vega. Że ktoś, kto nie kontroluje impulsów języka, ma problem. I to mówi nie kto inny, tylko aczaria. On co prawda nie skończył... Y Żadnych kursów mentoringowych ani coachingowych, nie ma papieru u siebie na ścianie, wywrędawan, ale ma rację. Dzichwa wydam udarł Jeżeli nie kontrolujesz języka, nie kontrolujesz czego? Żołądka. Jeżeli nie kontrolujesz żołądka, to nie kontrolujesz innych, jak gdyby, jak gdyby, można powiedzieć, zestawów, które posiadasz, prawda? Więc wszystko zaczyna się od języka. I tutaj szlapropad mówi: język służy do kosztowania potraw. Ale również do artykulacji, tak czy nie? Więc, jeżeli nie kontrolujemy języka, nie będziemy mieć uczniów na całym świecie. Nawet sami nie będziemy swoimi uczniami. Więc dzi chwawę tam język. Więc, teraz przejdziemy. O. Pięknym tutaj fragmentem, który mówi szla Radanat Gosłami. Procesem y, ślosa ale zdjęcie Radanata Maharaja. Procesem podczas podporządkowania nie, nie zaczyna się z samym Panem, ale z jego tadija, czyli tym, co jest bliskie jemu. Yy, musimy zbliżyć się do wielbicieli, bo oni są najbliżsi panu. Tutaj Szaczynana Maharaj mówi bardzo wyraźnie, że Krishna Tadiya to nie tylko część doti pana Czejtani, a czy też buty pana Czejtani, czy też parafernalia, które my czcimy Krishna Ta Dia, to są wielbiciele. Więc jeżeli chcemy zbliżyć się do Kryszny, najpierw zbliżmy się do wielbicieli. W ten sposób zrobimy postęp duchowy. I to jest część naszej kultury. Ta kultura, która była zakorzeniona od dawien dawna, o której eksplozję zapoczątkował pan Czajtania, później przejęli ją sześciu gospami, Cała nasza sukcesja Ona się z tego składa. Z gloryfikacji baktów i szacunku do baktów. Więc o. Pradżalpa przejawia się w pięciu obszarach. Pierwszy, ja tutaj będę cytował, moi drodzy, yy czy też będę używał terminologii, którą powiedział Prabhupada. Wielu osobom to się może nie podobać. Shlapropad często mówi nonsense. He is speaking nonsense. Z perspektywy języka angielskiego jest to poprawne, jak gdyby sformułowanie z perspektywy gramatyki języka polskiego nie do końca. Ale ponieważ wiele słów anglojęzycznych, czy też tych, które mówił szlapropat, weszło w nasz język, mówiła to, on opowiada nonsensy. to wiemy o co chodzi, prawda? Więc pozwolę sobie żeby uczynić zadość temu, co mówił prawo pada i to właśnie zacznieć, uczynić zadość purystom językowym używać tego sformułowania w cudzysłowie wszyscy powinni być zadowoleni więc Praj się w pięciu obszarach pierwsze, mentalne pogrążanie się i medytowanie o nonsensach to jest pierwszy początek Praj siedzenie i medytowanie o czymś, co tak naprawdę nie jest godne zainteresowania wszystko zaczyna się od tego, jaki rodzaj świadomości prezentujemy w swoim życiu co jest tą świadomość? O czym myślimy? O czym myślimy, kiedy jesteśmy sami? O, o czym myślimy, kiedy godzimy się spać? Zauważmy to, spróbujmy poddać się autoanalizie. O czym yy, myślimy w takich momentach, kiedy jesteśmy sami? Co mamy w głowie? Ja poczyniłem y, te obserwacje i jestem przerażony. <grym> Yy, dlatego też yy, autentycznie zaczynam się zastanawiać, szczególnie przed snem. O czym, na czym jest skoncentrowany mój umysł przed snem? Albo co jest o, tym, o czym myślę? I teraz staram się myśleć o no, które, sytuacjach, które są ważne, które mnie podniosą. Ale umysł ma tą tendencję, że jest yy, taki jak yy, błyskający płomień świecą. Tak można powiedzieć... Pełga w różnych kierunkach Więc istotą yy, rzeczy jest to Że kiedy świeca pełga Zakładamy na nią klosz Albo kiedy. dlaczego używało się lampy naftowej z kloszem Dlatego, żeby ten płomień nie miotał się na wszystkie strony Żeby można było czytać Nie wiemy co to jest lampa naftowa Kiedyś to było takie urządzenie Wymyślone przez Polaka yy, Łukaszewicza słynnego polskiego badacza yy, Który skonstruował lampę naftową Wiadomo jak ona funkcjonowała, jeżeli nie to Wikipedia prawdę wam powie. W każdym bądź razie yy, tam jest taki knot, który się świeci, ale zawsze zakłada się na to lamp klosz. Dlaczego? Żeby ten płomień nie pełgał. Podobnie jest umysłem. My musimy założyć na nasz umysł taki klosz. Czym jest ten klosz? Hare Krishna, Gauranga, Nityananda. Witamy Mataji, Haribol. Witamy młodego Vajsznawe. Z rodzicami Więc co jest tym kloszem Kloszem jest świadomość Potrafimy umieć to kontrolować Jeżeli popuścimy wodze fantazji Jak to się mówi Od razu przeniesiemy się w różne ciekawe obszary Albo rejony Więc to jest pierwszy krok Jeżeli nie uważamy na to co myślimy To pogrężamy się w medytacji o rzeczach Które nie mają żadnego znaczenia Kolejny krok to jest mówienie nonsensów. O, to jest super rzecz. Opowiadanie historii, które tak naprawdę niewiele wnoszą w nasze życie albo w życie kogokolwiek innego. Albo paradoksalnie bardzo dużo wnoszą, tylko niepokoju. To jest ważny element, rozumiemy? Mówienie rzeczy, których, o których nie po pierwsze, o tym mówiłem na pierwszym wykładzie. Rzeczy, o których nie mamy żadnego pojęcia. Albo rzeczy, których mogą niepokoić inne żywe istoty. Więc kategorią kategorii jest również to, co mówimy i w jaki sposób to mówimy. To nie jest tylko klepanie ustami, ale to w jaki sposób artykułujemy słowa. Możemy powiedzieć do kogoś, czy, yy, albo do dziecka zrób to, albo czy byłeś uprzejmy to zrobić. Albo jeżeli tego nie zrobiłeś, dlaczego tego nie zrobiłeś. Wszystko zależy od naszej świadomości. Więc to, co w pewnym momencie jest praczalpą, może być czymś absolutnie normalnym i na odwrót. Natomiast mówienie bzdur i absurdów należy do kategorii Pradżalpy. Drugi, trzeci element to jest słuchanie tego. Nie tylko ktoś mówi e, ciekawe historie, ale my tego słuchamy. Czy macie czasami wrażenie, że, e, przynajmniej ja to tutaj prabu, jak jeżdżę środkami komunikacji miejskiej, nie mam ochoty słuchać tego, co ludzie przesyłą, przez komórki rozmawiają. Słuchajcie, ludzie mówią takie rzeczy, których nigdy by nie powiedzieli w takim środowisku twarzą w twarz. Ja często korzystam ze komunikacji miejskiej, bo to jest bardzo fajna sprawa. Zawsze można posłuchać wykładu, ewentualnie y, intonować, jak nie ma za dużo ludzi. Y, jestem zaskoczony tym, jakie treści ludzie przekazują przez, y, w te rozmowach telefonicznych. Możesz dowiedzieć się o wszystkim. O tym, kto z kim, kiedy, jak, dlaczego. Prawda? Y, ewentualnie o tym, y, c, komu co, ile zalegamy. Prawu? A widzisz Wiele, wiele lat, zaczynam no od, od dłuższej przerwy, od poniedziałku. Badam to, W znaczy w sensie, no jest tak coś socjologicznie sobie tam, Mianowicie, jakby są dwie grupy tych czyli <śmiech> dwa wnioski. O! Jest jakby tak, jest takie, jest takie powiedzenie, bardzo dość na nieładne. No, muszę ładnie powiedzieć. rozmawianie o demaryni. Czy, czy tematy, tematy marynistyczne jest, o tym te mówisz? A ja mu to, a on mi tamto. Ja rozumiem. Potem jest, potem jest część, część, część takiej, takiej, nara, dobra i tak dalej. To jest z tej... Tak, znaczy, znaczy takie scenografowanie, bo ci ludzie nawet języka nie znają, nie znają układu zdania. A to tak. nie ma żadnego znaczenia. Nie ma znaczenia, bo w którymś momencie dowiaduje się na przykład rzeczy nieprawdopodobne, że ta osoba, która stenografuje i nie ma na przykład, i nie umie nawet języka ułożyć jakiegokolwiek zdania, to się okazuje na przykład na drugim fakultecie. No tak, bo to nazywa się, no, tylko powiem Ci jedno, że to się nazywa mowa potoczysta, musisz to zrozumieć. To jeszcze status inteligentna, to trzeba powiedzieć, <głos> A no, teraz nie ma, to jest to temat. Dalej, I dalej, i kolejna rzecz jest też zastanawiająca. Przepraszam, ciekawy wątek. Nie, bo po prostu nie się tym negatywnie. Że, na przykład, jeszcze jest jedna rzecz, że ludzie jadą po pracy i nie umieją skończyć pracy. Jest branie telefonu i mówienie, że ona tam w księgowości dalej, to ona tam wchodzi w laptop i już nie ma i nie kończy pracy. Mało tego. Idzie z panienką przy jakimś tam kawę, podrywa tym panienkę z pracy idzie z nią, i to jest fenomenalne. Bo nie o sobie, tylko o pracy i o kimś z pracy. Tak, no wiesz, ludzie muszą mieć różne tematy. No właśnie. Nie, ale to jest właśnie to, o czym powiedzieliśmy. To jest, to jest właśnie rzeczy, które nie informacje, które nie wnoszą niczego nowego. To jest po prostu, jak to się mówi, wacho, wegam. Yy, wegam, czyli to, co Rupa Goswami mówi, jako impuls, tak? To jest impuls mowy. Chodzi o to, żeby to, o czym mówimy, kontrolować. Ja w życiu bym nie rozmawiał przez telefon o takich sprawach. Ja w ogóle unikam rozmowy przez telefon. Wysłuchaj, teraz nie mogę, będę samochodem, y, y, autobusem albo metrem. Porozmawiamy później. Co to jest za rozmowa? Co? Właśnie. Więc słuchanie tego. Trzecia rzecz. Uwaga. Pozwalanie na mówienie nonsensów. W, zarówno we własnej obecności, jak i w przestrzeni zajmującej się pod naszym wpływem. To jest bardzo istotny element. Często jest tak, że o to, kiedyś mam, o to pytała, tego teraz nawiązę, często jest tak, że y, y, uważamy, że możemy robić wszystko. Na przykład możemy przyjść do kogokolwiek albo gdziekolwiek i robić to, co nam się podoba. To tak nie działa. Dlatego, że istnieje coś, co nazywa się pożyciem y, dobrego wychowania albo też przyzwoitości. Jeżeli ja zapraszam, jestem gospodarzem, y, to dbam o to, żeby przede wszystkim moi. Goście się czuli komfortowo, tak czy nie? Mówiłem o tym, że nie wystawiam kosza z bylizą na stół Tylko mój syn wystawia e, e, w, w, Prawda? Jest pewien, jest pewien stan, oczywiście żartuję Pewien standard że Jeżeli przychodzą goście, to dbamy o to, żeby była dobra atmosfera Tak czy nie? Czy przychodzi gość, a my siedzimy O, znowu przyszedłeś Stary, kolejny raz w ciągu 15 lat No fatalnie Tak często mnie odwiedzasz Raz na 15 lat, już jestem zmęczony twoim towarzystwem Albo przychodzi ktoś do nas, a my w tym czasie na przykład y, zajmujemy się innymi rzeczami. Ktoś do nas przychodzi, a my rozmawiamy przez telefon, ewentualnie piszemy na odpowiedź na bardzo ważnego maila, ewentualnie rozmawiamy z szefem, albo właśnie wyciągamy spawarkę, y, bo musimy coś przyspawać, cokolwiek. Nie. Gość w dom, Bóg w dom. Prosta zasada. To jest stara polska zasada, y, której, o której często zapominamy, a która, na której potwierdzenie nie znajdujemy miliony Y, y, y, informacji w literaturze wedyjskiej. Począwszy od Manu Samhity, gdzie jest cały rozdział dotyczący Atitiseva. Ale jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda Atitiseva, odsyłam do książek Krishna Krzetry Maharaja o czyszczeniu bóstw. Tam jest fenomenalny rozdział o Atitiseva. Atiti oznacza niespodziewany. I tam Krishna Kshetry w fantastyczny sposób opisuje to, jak zachujemy się wobec gości. Więc ja tego nie będę tutaj, jak gdyby. Opowiadał, ale zapraszam o, o to, żeby wziąć książkę do czczenia bóstw. W drugim bodajże tomie, ślakrysza na Maharaj, w Absolutnie perfekcyjny sposób ujmuje tę kwestię yy, tak, ażebyśmy dobrze o tym pamiętali. Atiti sewa. Atiti oznacza niespodziewane. Tak jak kiedyś dawno temu, było, to dzisiaj też jest, ale nikt z tego nie korzysta, podczas Wigilii dodatkowe nakrycie. Teraz jest to bardzo fajne, bo tak dobrze w tradycji wygląda. Ale kiedyś to było po to, że jeżeli ktoś przyjdzie, nie będzie miał co jeść, możemy go przyjąć i ugościć. Więc to jest niespodziewany gość. I Manu Samkita mówi, że w osobie niespodziewanego gościa pojawia się kryszna. z Manu. Więc to jak przyjmujemy gości, tak przyjmujemy Kryszna. Jest cały patent w marketingu zarządzany, jak sprawdzić, czy dobrze funkcjonuje firma albo piąt sprzedaży. Wysyła, wysyła się kryptoklienta. Tak zwanego dociklowego klienta, który zadaje pytania, ewentualnie interesuje się, pyta, rozmawia ze sprzedawcami i później robi skrzętne notatki. I później się woła, mówi, zapraszamy tutaj do mnie, to, to, to i to, i to zostało niezrobione niewłaściwie. I ktoś mówi, o Boże, skąd to wie? Pewnie jakiś wielki brat. Nie, to jest standard w firmach, że wysyła się klientów, którzy testują produkty. A nawet nie tylko testują produkt, ale jakość obsługi klienta. Na przykład dzwonienie do telekomów. Jak jesteś bardzo dociekliwy, uprzejmy, od razu zmienia się ton. Od razu jest, o, a może to jest postawiony klient. Może dzwonić z polecenia szefa. I Kryszna też takie patenty stosuje. Wysyła do nas gości. Myślimy, że o, ha, ha. No. Nie, pamiętajcie, że wszystko pochodzi od kryszny. To, że istnieje taki patent w marketingu, to nie znaczy, że tego patentu nie stosuje najwyższa osoba Boga. Bo on jest głównym dawcą patentów. Wszystko jest jego. Kryszna ma, ma patent na wszystko. Wierzcie mi. Nie ma innej osoby tak dobrze opatentowanej jak najwyższa osoba Boga. Więc również jest patent Kryszny. Jak przychodzą goście i, i pozwalamy, żeby w naszym towarzystwie y działo się źle, albo żeby goście słyszeli to, co my myślimy o Kowalskim z drugiego piętra, że y, słucha za głośno disco polo i w ogóle jest niedobry albo y, Kamińska spod dwunastki od rana do wieczora wiesza tylko obrazy i wierci dziury w ścianie to co to jest za, za, za temat? Kogo to interesuje? Tak samo tutaj. Pradżalpa w tym wariancie polega na tym, że pozwalamy na mówienie nonsensu w przestrzeni publicznej. Ja mam taką zasadę, że jeżeli ktoś przychodzi na wykład i przeszkadza, ja wypraszam. Przepraszam bardzo, ale Mamy wykład, rozmawiamy z ludźmi że chce Pan poroznać o bardzo ważnych rzeczach Typu, nie wiem, zbudowanie y, Plany schodów, schodów na niebiańskich, nie ma problem Tam korytarz jest, można jest usiąść sobie Albo pójść do baru, zawsze można się czymś wzmocnić Od razu, żeby ta wizja była szersza I taka bardziej, można powiedzieć, dogłębna W każdym bądź razie to jest standard A jeżeli to nie działa To przestaje mówić To jest standard Nie używamy przestrzeni publicznej wspólnie ta przestrzeń jest publiczna, szczególnie w musi być zadbana. Nie pozwalamy na to, żeby były, pojawiały się dziwne rzeczy. Ja, na przykład, nie jestem tym zainteresowany. Tak jak w pracy, Tak i w życiu duchowym. Więc, jeżeli pozwalamy na to, żeby nasi goście czuli się źle, bo muszą być narażeni na słuchanie historii z zielonego lasu, no to znaczy, że coś jest nie tak. Test obsługi klienta nie zdany. <śmiech> Krzysztof ma już raport. Krzysztof dostaje raporty. Nie... A, to jest inna sprawa. Jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się, jak Krzysztof zbiera raporty, to powiem Wam dokładnie, jak to wygląda technicznie. Kto zbiera raporty, kto przekazuje dalej, jakie są tutaj dalsze działania, ale to jest inna sprawa. Propagowanie i przekazywanie nonsensów dalej, czyli tak zwana Radio O, ps, ps, ps, ps. Naprawdę? A, tak, naprawdę nie bywało. To jest coś, co niszczy służby oddania. Przekazywanie rzeczy, które nie mają absolutnie racji bytu dalej. Kogo to interesuje, że ktoś chodzi po mieszkaniu w Dezabilu? No powiedzcie, nawet, nawet, że to jest czat, Że ktoś naprawdę jest, pasuje w tym, można powiedzieć, kostium kąpielowy. No i co z tego? Co z tego, że powiesz komuś, już daję przykład spoza jak gdyby, że powiesz, że twoja sąsiadka chodzi w Dezabilu. I co z tego? To jest tylko twoje, można by powiedzieć, niespełniane pragnienie. Więc jaką to ma wartość i jaką to ma nośność? Zerowo, ale zajmuje nasz, nasz umysł. I w ten sposób przestajemy myśleć o rzeczach istotnych, a zajmujemy się sprawami, które nie mają żadnego znaczenia. Kryszna nie obchodzi w momencie śmierci, że będziemy mówić o w Dezabilu. Ale Yamaraja owszem. Z punktu widzenia współczesnej nauki akademickiej, Prajalpa stanowi jeden z bardzo wyraźnych, moi drodzy baktowie, tak zwanych szumów komunikacyjnych. Szumy komunikacyjne to nic innego jak, jak y, okoliczności, które zakłócają przebieg komunikacji. Jeżeli rozmawiamy z kimś, y, powiedzmy twarzą w twarz, albo ktoś y, y, używa młota pneumatycznego. Nie słyszymy tej osoby, prawda? Albo słynnym y, rodzajem y, szumów komunikacyjnych jest rozmowa z drugą osobą z drugiego pokoju. Mąż siedzi w jednym pokoju, a żona siedzi w drugim. A jeszcze w tym czasie, nie wiem, gra radio i są krzyki. Słyszałeś coś? Co? No bo tak, i, i, Cała, jak gdyby, całe podwórko słyszy, to w jaki sposób się porozumiewają i ksińscy. Oczywiście jest również technika udawania, że się nie słyszy, ale ona nie wchodzi w zakres jak gdyby, szumów komunikacyjnych, tylko o tak zwanych celowych zabiegów y, dekonstrukcyjnych. Ale tym powiem sobie przy okazji. Y, w każdym bądź razie y, szumy komunikacyjne to takie sytuacje, w których komunikat, który wysyłamy jest niesłyszalny. Na przykład tak jak tutaj często są wykłady, y, przylatują samoloty. Zauważcie, że niektórzy baktowie nie mówią w tym czasie. Poczekają aż samolot przeleci, żeby można było słyszeć to, co mówią. Mój Góry był taką osobą, że była, który był bardzo wrażliwy na tak zwane szumy komunikacyjne, które miały różną charakterystykę. Na przykład niespodziewane robienie zdjęć w czasie wykładów, że mistrz duchowy robi wykład. To jeszcze nie było komórek, słuchajcie. to nie to było. I ktoś zajmuje swój aparat z wielkim fleszem i pa! I Góru nic nie widzi, prawda? Widzi tylko odblaski światła. I dlatego też, sobie Pan powiedział wyraźnie, żadnych tego typu y, narzędzi. Ewentualnie układanie stosów y, nagrywarek. Kru, kru, kru, kru. Więc taki stos tych wszystkich urządzeń, no, pamiętacie kiedyś y, nagrywających przed Mistrzem Duchałem, było bardzo mocno jak gdyby tutaj akcentowany. To są szumy komunikacyjne, bo one uniemożliwiają właściwe y, uzyskanie y, y, komunikatu czy treści. I pradżalpa należy do szumów. Dlatego nie tylko, że jest to zakłóceniem, to jedno, jednocześnie treści, które docierają do nas, nie są prawdziwe. Znacie zabawę w głuchy telefon. Zabawa stara jak świat. To jest klasyczny przykład, jak gdyby. mimo tego, że jedna osoba mówi drugiej do ucha, to im dłuższy jest ten łańcuch, tym efekt końcowy jest bardziej boski. mi się o takich rzeczach, których nigdy nie mogli się nawet yy, zastanowić, że istnieją. No więc... Tak jak powiedziałam wcześniej, te kwestie niszczą y, jak gdyby y, relacje i również są szumem komunikacyjnym. O właśnie, teraz sobie powiemy o czymś, jak wygląda schemat komunikacji. Troszkę. Proszę bardzo, tak wygląda klasyczny schemat komunikowania się między ludźmi. Ja dzisiaj myślę, że zaczniemy i pójdziemy dalej. Więc tak, jest nadawca. Kto jest nadawcą? Człowiek, żywa istota, ktoś, kto generuje komunikat. Później jest to, co jest mówione, tak czy nie. W jaki sposób mówimy coś i co jest treścią tego komunikatu. Kolejny element to kanał, czyli sposób, w jaki ten komunikat jest przekazywany. Za pomocą jakiego medium. Dlaczego słyszycie to, co ja mówię? Ja oczywiście dlatego, że mówię głośno, ale to nie jest odpowiedź. Słucham. Dobrze, ale nie do końca. Odwołam się do praw fizyki. Świetnie. Y, bardzo dobrze. To jest to. Fizyk jest wśród nas. Dobrze. Tak, y, oczywiście to, co powiedzi jest prawdą, ale to, że ten komunikat dociera do was wynika z faktu, że jest w tym pomieszczeniu powietrze. Kiedy mówię, y, aparatem nadawczym jest moja krtań. Ten komunikat, jest, który mam w głowie, jest artykułowany przez krtanie. Jest oczywiście wzmacniany przez mikrofon, ale dźwięk dochodzi do was tylko dlatego, że powietrze cząsteczki powietrza drgają. Gdyśmy mieli... Modulowanie ciśnienia powietrza. Proszę bardzo. Jest to modulowanie ciśnienia powietrza. Tak jest panie inżynierze, zgadza się. <grybujesz> Dzięka Prabowo jest inżynierem, więc dokładnie tę kwestię. Tak jest, dokładnie. Modulowanie dźwięku powietrza. Czyli y, powietrze drga. Gdybyśmy tutaj y, stworzyli próżnię, ja mógłbym tutaj stać, y, znaczy nie przeżyłbym jednej tysięcznej sekundy, ale nawet gdybym teoretycznie mógł przetrwać, to nie słyszelibyście mnie, dlatego że nie byłoby medium, które ten komunikat nam daje, tak czy nie? Oczywiście może być też sieć elektromagnetyczna do wysyłania SMS-ów i tak dalej i tak dalej. Odbiorca, czyli to, kto otrzymuje tą informację, to jest na razie taki schemat blokowy, ja mówię go krok po kroku. I kolejną rzeczą jest sprzężenie zwrotne, bardzo ważne. Czyli tak zwany po angielsku feedback. To jest to coś, co ma pozwolić nadawcy na fakt yy, zrozumienia przez odbiorcę tego, co mu powiedział. To jest ważne, że rozmawiamy z kim i nie ma tego komunikatu zwrotnego, jest problem. Dlatego, że nie wiemy, czy ta osoba zrozumiała, po pierwsze. Po drugie, czy chce w ogóle to zrozumieć, a po trzecie, czy rozumie, co do niej mówimy. Więc ten komunikat zwrotny może być o, różnym, o różnej charakterystyce. Na przykład może być powiedzieć, OK, w porządku. Może być powiedzieć, abaja mudra, prawda? przepraszam, abaja mudra. E, może może y, być to odbiór następujący, tak zwana twarz pokerowa. Też jest dobrym odbiorem, prawda? Czasami brak komunikatu jest znaczącym komunikatem. Jak często ludzie nie, nie biorą tego pod uwagę, że cisza jest też rodzajem komunikatu. Znacie takie polskie powiedzenie? Grobowa cisza. To już wszystko jest jasne, prawda? Brak odbioru oznacza bardzo jednoznaczny odbiór. Oczywiście ktoś może na przykład uciec, krzycząc nie, nie, nie. Też to jest to sprzężenie zwrotne, prawda? Ktoś inny może w tym czasie, nie wiem... Mm na przykład, y, zajmować się oceną y, czyjś paznokci. To też jest komunikat. Więc każdy, musimy się nauczyć, rozumieć to, że odbiór komunikatu jest bardzo ważny. Musimy wysłać do odbiorcy potwierdzenie. Ja o tym też mówiłem ostatnio, że w y, bardzo takich, można powiedzieć, istotnych obszarach, w których chodzi w grę ludzkie bezpieczeństwo, należy powtórzyć komunikat. Jeżeli mówimy zwrot przez sztak, to meldujemy zwrot przez sztak. Albo półmocy na maszynie dostaje komunikat jest półmocy na maszynie. Dlatego, że w ten sposób potwierdzamy dotarcie do nas informacji. I jest to bardzo ważne, dlatego, że to pozwala nadawcy zorientować się w tym, co mamy mu do powiedzenia. Ja w tym momencie skończę. To, co chciałam powiedzieć, nie będę zaczynał następnego wątku, dlatego że później pokażę. O nie będę pokazywał. No. <laughs> co będziemy z tymi, jak gdyby, kolejnymi elementami robić, żebyśmy popatrzyli, na czym polegają właściwe sposoby generowania komunikatów, bo to również się przekłada na relacje. Ale teraz może są jakieś pytania? mam jedno. O, proszę, nie? No tak, czy nie? Często nie mamy gości. I że czego wejszlama nie powinien robić w domu? Mi się wydawało wyda, no, różnie, że nie powinien być w domu, prawda? Yy, natomiast yy, zacznę od tego, że kwestie, te kwestie zawsze są delikatne. I powinny być rozstrzygane bezpośrednio między y, y, gospodarzem, czyli właścicielem i nie wiem, osobą, która jest prawda, tutaj u nas. Nie. To są tematy i, i nie ma na to jak gdyby sztampy. Prawda? Ktoś jest osobą, która jest w stanie y, wytrzymać z gościem trzy dni. wiadomo, że A ktoś jest, jest w stanie, bo ma możliwości być z nim bardzo długo. To są wszystko indywidualne przypadki. Yy, yy, ale też to ja na przykład ja jak odwiedzam moją mamę yy, mam tojściem razem z żoną no ona zawsze nas przyjmuje, ale ja wiem kiedy wyjechać yy, dlatego też dla mnie yy, kiedy jestem na yy, turze indydymy Maharadża to wiem, że kiedy zaczyna się Woodstock, ja muszę się spakować i wyjechać nie tego, że ona mnie wyrzuca yy, bo to jest matka, ona zawsze będzie nas kochać szczególnie swojego wnuka, ale wiem, że czasami trzeba dać ludziom się przywietrzyć Natomiast i to jest indywidualna kwestia. I to powinny y, jak gdyby rozpatrywać osoby zainteresowane. My też nie powinniśmy się czuć arbitrami. Y, dlatego, że istotnym elementem jest to, o czym mówi Kryszna w jest to tak zwane czyli znajomość pola. Ktoś jest znawcą pola, to nie znaczy, że ty jesteś znawcą pola. Zgadza się? Znawcą pola jest gospodarz. I on decyduje. Yy, dlatego też yy, nie ma sztampy natomiast jeśli chodzi o to co bakt powie powinni robić w gościach U, to jest bardzo poważny temat yy, ja myślę, że pierwszym elementem jest to że powinniśmy powinni powinni wszyscy brać pod uwagę yy, to, że istnieją tak zwane ogólne kanony postępowania bakta do tych tradycyjnych yy, kodów postępowania czyli dziękuję, do widzenia, przepraszam wnosi jeszcze jeden bardzo ważny element, kryszne ta osoba jak przyjmuje Bajsznawę, to ona przyjmuje tak naprawdę Kryszna. Ja Ci podam przykład tego jak odwiedzamy, jak jesteśmy przy, przy, Byłaś, widziałaś najprawdopodobniej. Jak przyjmują gości, y, jak przy, przyjmuje gości rodzina y, serweszwara. Y, nie wiem, czy byliście, byliście, prawda? Jaki to jest standard? Te osoby medytują o tym, że, o tym żeby nas przyjąć. Czyli y, sprzątnięte jest mieszkanie, jest przygotowany prasada, jest podana, podane są napoje, jeżeli tego potrzebujemy, jest odpowiednia atmosfera, lightly topics, czyli tak zwane luźne tematy, best. bo takich rzeczy się nigdy nie omawia w gościach, a nie, tym bardziej przy prasadam. Trudne tematy mawiamy w innych miejscach, a nie w takich, prawda? Szczególnie przy jedzeniu. No chyba, że chcemy mieć niestrawność, co i tak jest naturalne, ale musimy umieć to uważać. Dlatego też wtedy, kiedy widzimy takie starania gospodarza, dopasowujemy się do tego. Jesteśmy uprzejmi, pytamy się, co moglibyśmy zrobić, a nie przychodzimy, siadamy i mówimy, oto jestem, proszę serwis. to nie ma self-serwisu. Myślimy, o to nie jest self-serwis, to ktoś musi nas obsłużyć, no. Nie, gość, no tego, że istnieje ta zasada Titi gość nie może tego wykorzystywać. O, oto ja, gość. Prawda? Jest gospodarz, więc y, trzeba jak gdyby go tutaj jak gdyby, no, przetestować, czy jest wystarczająco uprzejmy dla gości. Więc y, y, można powiedzieć, każdego można wyprowadzić w pole, ale jednej osoby nigdy nie wyprowadziły w pole. Było wiele różnych pomysłów, patentów, o których mówiłem, Hirania Kasipu, Rawana, oni mieli swoje absolutne patenty myki, żeby wyprowadzić Krysznę w, w pole i co? Nic z tych rzeczy Kryszna jest niewyprowadzalny w pole no chyba, że jest to jego wielbiciel idąc z nim na spacer Kryszny nie wywalisz w powietrze, jeżeli myślisz że myślimy, że możemy poprzez swoje kierki yy, yy, yy, yy, zamydzić o ci to Kryszna nam zamydli tak czy skutecznie że nie, nie, nie, nie, nie będziemy wiedzieli czy mamy je z przodu głowy czy z tyłu <laughs> Bo Krzysztof naprawdę potrafi różne magiczne rzeczy zrobić. Więc na tym rzecz polega, że kiedy jesteśmy gośćmi, musimy szanować gospodarza. Dlatego, że jeżeli będziemy, tak jak gospodarz przyjmuje, jeżeli goście są zadowoleni, zainspirowani, gospodarz przyjmuje, y i to mówi Mano Samchita, y pobożne czynności gości. Jeżeli gość wychodzi niezadowolony, to jest na odwrót, ale to również działa w przypadku gościa. Jeżeli gość przychodzi do gospodarza i zagląda mu, co ma w szafach, prawda? bo to jest fajny patent, zrobić tak zwany przegląd miesiąca, co gospodarz ma w szafie, prawda? ewentualnie, czy, no, bo chodzi o to o zupełnie coś innego, czy używa takiej wiertarki, czy innej, bo to są techniczne kwestie, rozumiesz? bo ktoś ma czy używa Boscha, a może Skilla, więc warto zobaczyć. Ale nie, nie lepiej zapytać, albo przychodzi i yy, rozwala się mu na krześle i kładzie nogi na stół. To działa w obie strony, rozumiesz? I to nie jest tak, że gospodarz jest tylko obarczony tym i musi być tak jak yy, ściera do podłogi. Przepraszam za, za mocny przykład. A gość może robić wszystko. Ale gościa też to zobowiązuje, prawda? Więc to jest... Zdał, gospodarz, się to jest. W, gospodarz musi być, jak to się mówi, musi mieć kamienną pokarową twarz, prawda? Ale widzisz, to jest cały czas na darani, to, co mówiliśmy. Szukamy tam wisznu. Tego środka, tej jak gdyby, tego wypo wypośrodkowania e, również w relacji. I to jest bardzo ważne, że my doceniamy wysiłek gospodarza. Gospodarz szczególnie u baktów gotuje, tak czy nie? Czy przychodzimy do baktów i na stole stoją słone paluczki marki Krakus? Ja się z taką sytuacją nie spotkałem. Przez tyle lat spotkaliście się? Ewentualnie pierniczki, kopernik albo katarzynki. Nie, baktowie gotują. Jak przychodzi wajśnawa to baktowie przygotowują dużo jedzenia. Tak, żeby y, gość został wytransportowany prawda, na, do samochodu, żeby był w stanie dojechać przynajmniej za, za, za ogrodzenie. A później to już istnieje gospodarza sprawa. prawda? <głosy> Więc baktowie zawsze gotują, gotują, starają się, żeby przyjąć innych. Tak? Ja no nie, no nie mam takiego doświadczenia, żebym nie być ugoszczony przez baktów. Nawet mam odwrotne wrażenie, że często, często, często ciężko mi wsiadać do samochodu. Odsuwam fotel do tyłu i tak, nogami nie sięgam do pedałów, ale nie mogę się przesunąć dalej, bliżej. Tak czy inaczej, to jest ważne, żeby zrozumieć, że obowiązki gościa i gospodarza są rozłożone porówno. Jeżeli jednak gość znieważy gospodarza, czy zaistnieje taka sytuacja, o której mówiłem, tak zwany przegląd zasobów, Spiżarnianych i zrobić to bez zgody to niewłaściwe. Więc musimy umieć się szanować. To wszystko wchodzi w tej kategorii, o, o której mówiłem wcześniej. I na wszystko trzeba patrzeć w bardzo indywidualny sposób. Bo to, co jest zasadą w jednej sytuacji, w innej może być przeszkodą. I na tym y polega to, o czym często y mówimy. Musimy mieć inteligencję. Ja pamiętam taką sytuację z Trikramem Maharadżem. Maharad jest osobą, która potrafi skonkludować sytuację w ciągu krótkiego czasu jednym zdaniem. Pamiętam, tutaj była ofiara. Opowiem tę historię, na co yy, yy, na zewnątrz w czerwcu. Maharad często w czerwcu inicjuje. Ostatnia historia i koniec. I Maharad przyjmował uczniów. Była Jagia. no i oczywiście yy, był roznoszony DIPA, czyli ognik, więc baktar, który był inicjowany yy, który był inicjowany, wziął ten ognik i oprzed wszystkich wokół, może było z 50 osób, yy, ale nie zapomniał o Maharadżu. Kiedy przyszedł, ja to stał, bo ja stałem obok. Siedział stał. I kiedy podsuwał y, tą y, dipę, ognik się wypalił. To, to, guru go inicjuje, prawda? No, to, tak Maharadż popatrzył na mnie, popatrzył na niego. Don't you have brain? Ja zrozumiałem, że jest to absolutna instrukcja. Może być to twarda instrukcja, ale to jest kwestia. Musimy używać inteligencji. Nikt nas nie zwolnił od inteligencji, tak czy nie? Znaczy, Maharaj przekazał ten komunikat bardzo wyraźnie. Maharaj ma donośny głos, więc myślę, że sąsiedzi też to usłyszeli. Ale na tym to polega. Musimy mieć umiejętność dokonywania właściwych wyborów. Musimy używać inteligencji. Jeżeli myślimy, że nasze życie to zestaw kalek, kalka A, jedzenie... Kalka bez, panie, to jesteśmy tak jak w, w doświadczeniu Pawłowa. Światło, jedzenie, brak zielone jedzenie, czerwone sen. Super. Życie nie może być zbiorem kalek, rozumiesz co mam na myśli. To każdej sytuacji trzeba podchodzić inteligentnie, bo inaczej yy, yy, ostemplujemy siebie na wszystkie możliwe strony. Więc w każdej sytuacji, również tej, o której mówisz, tej teoretycznej, istnieje zasada doszukiwania się inteligencji. Ale istotnym elementem jest również to, żeby nie wchodzić w cudze kompetencji. To jest ważny y, motyw. Możemy puczać gospodarza, gospodarza. Dlaczego nie podał na y, porcelanie miśnieńskie? No potrzeba uszanować. No to miśnia musi być podana, bo na O, ty gospodarzu nie wyjąłeś swoich rodowych sreber z pięknej szafy. Jak to jest możliwe z kredensu twojej prababci z, y, z pod, bitwy pod Lipskiem, prawda, z Napoleona. Och, jak ty szanujesz swojego gościa. Więc jeżeli ktoś się do, czegoś doczepi, to się doczepi. Dlatego też ja o tym mówię na każdym swoim wykładzie. Szukajmy równowagi. To nie znaczy, że nie możemy mówić o pewnych rzeczach, ale mówmy w taki sposób, żeby to było godne i żeby to było możliwe do rozwiązania. Oczywiście ktoś może tego nie słuchać, no to jeżeli ktoś nie słucha, no to przecież nie będziesz sobie wyprowała żył. Czasami trzeba znać granice swoich możliwości. Zgodzisz się? Tak jak możemy iść, nie wiem. Biegać w jedną i w drugą stronę Wiesz, lepszy przebiegniesz. Więc jak zbliża się ten dystans dalszy To odpuszczasz, po co mam się męczyć Tak samo jest tutaj Jeżeli ktoś nie słucha, to lepiej w ogóle machnąć ręką Jeżeli ktoś, Jest takie polskie powiedzenie To mi ojciec po, y, mówił często Jeżeli ktoś nie słucha ojca matki Posłucha psiej skóry, czyli mówiąc inaczej Posłucha y, y, instrukcji, które da mu życie Więc może czasami trzeba pozwolić Żeby to życie dało te instrukcje Tak jak ojciec i dziecko i syn Czasami ojciec musi pozwolić, bo nie ma innego wyjścia, żeby syn popełnił błąd. Bo w ten sposób się nauczy. Możesz mówić, nie rób tak, nie wchodź tu, nie wchodź tam. Ale i tak to zrobi, więc ok. I mówisz, wtedy zupełnie co innego. Czasami, dlatego też kończę. Trzeba wiedzieć, gdzie jest granica zachowania zarówno gości, jak i gospodarza. Po drugie, trzeba być krzetre ja, czyli znać pole. Czyli mieć jak gdyby moce twórcze i sprawcze. I po trzecie... Trzeba znać swoje możliwości w nauczaniu, czy też rozmowie. Jeżeli nie jesteś w stanie się przebić, po co? To być może do, do, do związane jest z tym, co u jego pipara nadano. Więc dajmy tej osobie swój własny czas. To tyle. Okej, okay. odpowiada na pytanie. Niech nie ma pytań, to musimy kończyć, bo i tak... Zaraz, a ty masz pięć minut? Dobra, krzyżanki, to nas zabije. Słucham? Jak w... okay. jak, chcesz, jak wiesz, że zrobiłeś dobrze makijaż? Zrobiłeś dobrze, nie mógł, ale jak wiesz? Co robisz? Do czego to potrzebujesz? Patrzysz w lustro, tak czy nie? To jest ten standard. No i kiedy ja się goletycznie robię ten tak zwanego y, żołnierza polowego, prawda? Bo kiedyś jak byłem w wojsku uczony, jak należy się ogolić podczas warunków bojowych? Słuchajcie, jak ludzie wyglądali wtedy to po prostu hit po prostu absolutny hit. Golenie w warunkach bojowych. Ludzie musieli się ogolić bez lusterka. Słuchajcie, wszyscy pokadali się ze śmiechu. No to było koszmarnie. No. Więc jeżeli się go, mężczyzna goli, to używa lusterka. No chyba, że jest na froncie, prawda? Chociaż życie jest frontem samo w sobie, no, prawda? Nie, było. nie trzeba było iść poligony, trzeba było tak ten z lepy. Jedziesz. Właśnie, Nie, w każdym razie potrzebne jest lustro. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, czy jesteś uczciwa wobec siebie, przejrzyj się w lustrze społecznym. Potrzebujesz lustra, czy potrzebujemy mu lustra. I jest to ta teoria, o której mówiłem wcześniej, teoria Kuleja z początku XX wieku, teoria lustra społecznego. Z socjologii, która mówi o tym, że jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś o sobie, przejrzyj się w lustrze społecznym. Przejrzyj się wśród, w tych, którzy cię widzą. I zapytaj ich o zdanie. Rozumiesz tą zasadę, prawda? Jeżeli y, y, kobieta nakłada makijaż i powinna to robić, y, mężczyzna goli się, to używa lustra. Bo wykonanie, y, Jeszcze ogolenie pal diabli mężczyzna się ogoli tak czy inaczej, to i tak machną ręką. Ale jeżeli ko kobieta postawi źle kreskę, prawda, albo rozmaże sobie szminkę, to nie wygląda to zbyt ciekawie. Od razu ktoś znać o trzęsą się je ręce, pewnie wczoraj miała dusz, gorszy dzień. Tak czy inaczej. Dlatego też potrzebujemy do tego do tej oceny, o której Bozi uprzejmie mamatarzy powiedzieć, lustra społecznego. Musimy umieć się w kimś przeglądnąć. A tym lustrem społecznym jest guru. On... Guru ma oczy jak rentgen od razu wam mówię. To jest ekspert jak gdyby, w dokonywaniu yy, działań radiologicznych. Od razu wie, o co chodzi. Jest tylko pytanie, w jaki sposób nam to powie. Na Natywnie, ale potrafimy to znieść. Więc on jest tym lustrem. Po to jest to lustro nam dane. Ale również istnieje lustro naszych przyjaciół i braci sióstr duchowych. Więc na tym polega ta uczciwość, że my możemy mieć, i mamy prawo mieć wątpliwości wobec swoich postaw, bo nie jesteśmy obiektywni, ale popytajmy innych, co o tym sądzisz. Tak mówiłem wcześniej, kiedy istotą dobrego podejmowania decyzji w korporacjach nowoczesnych jest pytanie wszystkich, którzy mają na to wpływ. Co o tym sądzisz? Bo my pewne rzeczy możemy nie dostrzec. Możemy tego nie zauważyć. Nie dlatego, że mamy złe intencje, tylko że jesteśmy uwarunkowani. Są cztery błędy, które popełnia żywa istota. Jednym z nich jest vipralipsa, prawda? Mamy niedoskonałe zmysły. Mamy tendencję do oszukiwania innych. Co jeszcze? Popełniamy błędy. Ulegamy iluzji, tak czy nie. I to jest ten problem. Więc nasza ocena nas samych też nie jest do końca właściwa. Ale musimy mieć cały czas sobie ten nastrój Sherlocka Holmesa. Czyli detektywa, który bada nasze własne życie. Jeżeli odpuścimy yy, samoanalizę i autoanalizę, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Bo tak mówimy o szanowaniu siebie, pamiętasz, tak musimy umieć siebie obserwować. To, co powiedziałem wcześniej, jak się odzywamy do samych siebie. Jak myślimy o samych sobie. Rozumiesz, co mam na myśli? Dlatego też potrzebujemy baktów, jak kania dżdżu, tego lustra społecznego. Ale są różne lustra. Są lustra powiększające, zniekształcające. Tak idziemy do cyrku, prawda, albo do wesołego miasteczka. Jest tak zwany gabinet luster. Poszukajmy właściwego lustra. Czy to odpowiada na twoje pytania Matadzi? Tak, ale jeszcze pytanie, robię są, to jest ukazuje, bo takie głupie pytania, bo powiedzieć po angielsku. Dipa to jest ten. Nie, nie, to nie powiedziałem po angielsku, to jest sanskryt. Dipa oznacza ognik. Ognik jak towie roznoszą on. No było w kontekście myślenia takiego. Chodzi o to. Dobra. Kontekst był taki, że inicjuje mistrz duchowy. Jeżeli rozdajemy przedmioty, parafernalne, tak jak po, y, tutaj można powiedzieć płuczy, to najpierw y, do kogo kierujemy? Do prabupada. Później do starszego wielbiciela, który jest y, pierwszy z brzegu, przed prezydenta świątyni. To jest standard. Więc jeżeli ta sytuacja była taka, że mistrz duchowy inicjuje ucznia i ucznień bierze ognik, najpierw oferuje go praupadzie, a później oferuje swojemu góru. Taki jest standard. O to chodziło. A nie biega po całym obszarze, nawet na stację benzynową na pewnie skoczył w tym czasie i dopiero wraca do góry. Rozumiesz? Tak, tak, tak. Na tym to polega. Okej. Okay. Nie ma pytań. Mam nadzieję, że Krzysztof Kietan mnie tutaj nie. Przepraszam, Krzysztof że przedłużyłem 10 minut. Y ale były pytania. Dziękuję Baktowi Drodzy za uwagę, za wasze towarzystwo, to, że przyszliście i mogliśmy sobie porozmawiać. Dziękuję za inspirację. Widzimy się za tydzień.